Jest audycja Kadr oko. Dzisiaj odcinek 44. Naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. Po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. Myślę, że to tradycyjnie, tradycyjnie drugi raz. Jest to odcinek po festiwalu Komiksu Włodzi. Głupia butelka. Um, odcinek po festiwalu Włodzi, który poświęcimy festiwalu. Całości. w całości Festiwalowi Włodzi. Tak, który jak co roku był. Był fajny. Tak tylko że w tym razem był w innym terminie mm -hmm. co nic mi nie zmieniło. Natomiast zaraz sobie o nim porozmawiamy bardzo dużo. Aczkolwiek skoro już o tym terminie wspomniałeś to e, właśnie czy wydawało ci się że było więcej osób mniej osób niż w ubiegłych latach. Wydawało mi się chyba że było więcej osób ale tylko i wyłącznie dlatego że, że w piątek się coś działo. Znaczy. Tak jakby się w piątek nigdy, nie... po prostu w piątek nas nigdy na festiwalu nie było. Mhm. A natomiast piątek w tym roku był normalnym dniem festiwalowym. Ja natknąłem się na Facebooku na post Karola Rzeczka z Planety Komiksów, który uznał, że jest, było dużo mniej osób niż w zeszłym roku. Więc dania są, ja też na przykład uważam, że frekwencja była na podobnym poziomie, jeśli nie większa niż rok temu. No ale cóż, no, najwyraźniej każdy ma jakieś inne spostrzeżenia na ten temat. Nie wiem, może pod kątem obrotu stoiska albo coś coś ten... Desek. Może, może. No, ciężko mi powiedzieć. Chyba będą jakieś oficjalne wyniki na podstawie sprzedanych biletów. Mhm. Więc wtedy będzie to można jakoś osądzić. Nie miałem wrażenia, że było pusto. O, ale chyba w tym roku nawet się nie musiałem nigdy przepychać. Mhm. Tak było. A w, tych, w momencie, kiedy dochodzisz do połowy Atlas Areny, to tam zawsze jest takie dość wąskie gardło mhm, i tam tak. się często trzeba było przepychać. No i To też może właśnie wynikało z tego faktu, że obkupiliśmy się w piątek i od soboty to już była czysta turystyka w naszym wykonaniu. Tak, jak najbardziej. To był bardzo I, dobry plan. Tak i właśnie to jest pier pierwszy plus tego festiwalu, który chciałbym wymienić, że w ten piątek już był właśnie taki normalny dzień handlowy. Handlowy, można powiedzieć, że. Właśnie... Tylko, znaczy, parę rzeczy się tam rozwinęło w sobotę, prawda? Tak, tak, Stolik z tak. zinami, o którym też sobie powiemy, tak, tak, e... się rozwinął. Ich wydawnictwo I... Ongrys przyjechało w sobotę. Tak, dopiero. i do Hanami przyje... dojechał, doszedł idący człowiek, Dzirota oh. Girota dopiero w sobotę był. Ale no tak, ale właśnie to, to co wspomniałem wcześniej, że już w piątek zrobiliśmy sobie to kółeczko, tudzież cztery wokół Atlas Areny, obkupiliśmy się ty, ty, ty, no we wszystko co chcieliśmy, niczego nie zabrakło na szczęście. No pieniądze. No później No i tak, i właśnie od soboty już nie, nie trzeba było się deptać z tym, tym całym tłumem ludzi, który się pojawił, bo w piątek było całkiem luźno. Było dość dużo osób, ale nie na tyle właśnie, żeby się tam deptać, szturchać czy coś w ten deseń, więc, było, więc pomysł rozszerzenia strefy targowej właśnie już na piątek i zrobienia z piątkowego dnia festiwalu takiego w cudzysłowie normalnego dnia, a nie tylko e, jak dotąd skierowanego dla najmłodszych. No, no ale z... też w piątek były wernisarze. Tak, tak, tak by było, więc rozwinięcie formuły festiwalu w, ten, w tym kierunku uważam za, za jak najbardziej duży plus. Też się z tym zgadzam, e, <głos> bardzo mnie cieszy też logistyka, która była wprowadzona, w sensie to, że mogliśmy będąc na płycie Atlas Arenę, jak chcieliśmy iść do, przypomnij mi proszę, na stadion, no, stadium, tak? do, do, do sal na prelekcję, to nie musieliśmy wychodzić bokiem, przechodzić i mijać wszystko, tylko mogliśmy tymi bocznymi wielkimi wrotami Areny wyjść wprost, na, mm. na stadion. To, tak, to ogólnie było dużo więcej drzwi otwartych niż, niż w zeszłym roku i nie było tej głupoty, że tam kierowali wejście górą, wyjście dołem, następnego dnia na odwrót. Więc to, to też zniknęło i było, i było fajne, nasi znajomi to odczuli, to, tak, bo tak. My, my w zeszłym roku mieliśmy wszystkie drzwi powiedzmy otwarte z tych dwóch, które były otwarte, ale no, no, no. Nie wszyscy mogli. To, to było z... bardzo dziwne, że można było wejść tylko górą, a wy wyjść tylko dołem. Czy nie, nie wiem, czy zauważyłeś, ale może to też zależało trochę od agencji ochroniarskiej, bo się zmieniła w, w tym roku z tego, co przyuważyłem. Może. Chyba, że mi się coś pomyliło. Ale tutaj to już tak, nie wiem, takie interpretacje daleko idące. W każdym razie fajnie, fajne było na pewno to, mhm. że tak dużo więcej drzwi było otwartych i tam... E, no to, to, to jest plus. Gastronomia, To, Duży plus. to, jest, to jest gigantyczny plus e, po tym, że przez ostatnie, przez ostatnie edycje tam no w sumie nic nie było. I szliśmy na Kaliską kupować sobie 7 Days w ruchu czy, czy coś takiego. Mm -hmm. e, naprawdę było fajnie. Wybór, e, który tam był na duży plus. Bo było znaczy, im... Mam wrażenie, że i tak najbardziej oblegany był ten Frodo Burger, gdzie zresztą oboje jedliśmy i tam tak, tak, tak. czas oczekiwania czasem 20 do 40 minut. No ale było smaczne i można coś, coś było zjeść, Tak, tak. o nie, nie. piwie festiwalowym ty się możesz wypowiedzieć, bo sobie kupiłeś? Tak, kupiłeś tak. już czy jeszcze? No nie. Jeszcze nie, no, to kiedyś się Krzysiek wypowie, I, recenzuje. I, i jeszcze już dziesiąty dzień się kisi w lodówce, no dobra nie dziesiąty, ale już od tygodnia jest w lodówce, czekam na inspirację po prostu, żeby w końcu po nie sięgnąć. Mhm, no mh. ale no cóż, ładnie, ładna etykieta, no, <laughs> ładna etykieta na pewno. A... Przez ostatnie lata wracając do gastronomii było chyba dwa takie samochodziki z jedzeniem? Z czego jeden był z kawą? W zeszłym roku była tragedia na przykład pod tym kątem, bo pamiętam, że była ta buda z frytkami, co dawała olejem na pół łodzi. i druga buda. Oni nie byli zaraz pod y, tym, tą kładką górną tak. ustawieni, jak tak. się nią szło to było czuć tam. Tak, tak. Te Teraz to było oddalone trochę właśnie bliżej, bliżej stadionu, był piękny widok na budowę. Czegoś obok stadionu, ale tak, wybór był duży i można było pojeść całkiem smacznie, całkiem niedrogo, nie więc też jak najbardziej na plus strefa autografów. Pierwszy tutaj... raz w życiu w ogóle do niej wszedłem, ale oceniam na plus to, co się tam działo. O... O, oboje chyba pierwsi, pierwszy, znaczy ja jeszcze byłem w czasach naszej pierwszej MF, mhm. na której oboje byliśmy jako na pierwszej ce jeszcze się wtedy nie znając. Mhm. Ja wtedy byłem faktycznie pierwszy raz po autograf od Pitera Miligana, ale po prostu stałem w kolejce mhm. i na tym polegało i, i dostałem autograf, nie było problemu. Natomiast w tym roku... Mm, Dużo osób nam mówiło, że się poprawiło. Tak, na, że, na, że, na plus, że się poprawiło. Z Joachimem, z szafy rozmawialiśmy, pozdrawiamy mhm. Joachima. Um, I mówił, że jeśli chodzi o to bezpieczeństwo, że wcześniej wszyscy zbiegali po schodach na dół po numerki i i były wypadki. Battle Royale. I i były wypadki. A, a teraz po prostu. Mm, było takie... któreś drzwi obok. Tak. Ta, były tam się, tam drzwi się dla było? akredytacji, normalne wejście, hmm? bilety, i jeszcze kawałek dalej. Nazwijmy to okienko, które wydawało numery. Takie, tam się pobierało numerek i się dopiero schodziło do tej strefy autografów bez biegania, bez deptania. Oczywiście i tak dochodziło do sytuacji, gdzie ludzie pod tym że okienkiem nocowali w śpiworach i w ogóle Jimli Jimli, no ale no, my, my w niedzielę podeszliśmy. Numerek wzięty, autograf załatwiony w 10 sekund, wystarczyło nie brać numerka do Jimli, prawda? Tak. Więc no, tak na moje pierwsze wrażenie, to ta strefa autografów była całkiem fajnie pomyślana. E, oczywiście typowo, typowo dla mnie musiałem jakiś numer wywinąć, prawda, pytając Tonego sandowala o to, gdzie się opuszcza tą strefę autografu, no bo po prostu stał obok. Stoi, to się spytał. No tak? tak, dokładnie. No w zasadzie no stoi jakiś gość, wygląda tak trochę na organizatora, bo w sumie tak stoi i patrzy, no to mówię, to się zapytał. No i mówię, przepraszam, którędy się wychodzi, bo nie, nie dostrzegłem żadnej strzałki, żadnych schodów, nic. No i usłyszałem po angie, piękną angielszczyzną, że yy, przepraszam, nie rozumiem o co mnie pytasz. Dopiero kolej, kolejnego dnia bodajże, czy dwa dni później. Jakoś we wtorek to... Mówię, to mówię, kurde, bo mi mignęło zdjęcie na Facebooku, mówię, o to Tony Sandoval, no fajnie, no to sobie pogadaliśmy. No. daj autograf. No teraz, wiesz, jakbym wtedy wiedział, no. w każdym razie no tak strefa autografów też też na tak, plus. Tylko że też nie, mo, nie można ukrywać. Mhm. Staliśmy w kolejce po autograf Jana Mazura. Mhm. W tym samym czasie Jimmy rozdawał autografy. Także jak się dowiemy, jak wyglądało, ale każdy, znaczy, każdy ja... z naszych znajomych, kto chciał mieć autograf Jimali, go dostał. Dokładnie, tak. I, yy, i Damian Maksymowicz z Lisi Maniaka, i Maurycy Janota też z Lisi i innych e, stron. I obaj wspominali, że szło to sprawnie, fajnie, że, że tam nie było fochów, nie? że tam nie pierwsze 100 osób, i do widzenia. Tylko no, praktycznie każdy, kto stał, to dostał. Nie, nie słyszałem o sytuacjach, w której ktoś by się nie dostał do Jimali. Może dlatego, że nie zaglądałem na forum Gildy przez ostatni tydzień, ale, ale no nie, nie słyszałem o jakichś skrajnie złych przypadkach. Mhm. No, natomiast ciekawi mnie, bo o to też musimy dopytać. Numery, które były wydawane na autografy, karteczki, które były wydawane na autografy były zapisem skrót do kogo idziesz. Mhm. Pamiętam, że mieliśmy Yama mhm. I, i był numer i trochę Szczerze spodziewałem się, że będzie trochę okienko na poczcie. Mm -hmm. Czyli, że będzie na wyświetlaczu, który numer ma teraz przyjść. Może jeszcze, kiedyś? To... Może <laughs> do Dzimali sprawdzali, bo tam nawet wołali się organizatorzy, tak, tak, że teraz tak, tak. ten wo numerki, wołali teraz tamten numer. Te po prostu. My mieliśmy to szczęście, że po prostu sobie staliśmy w kolejce i nagle zaczęli krzyczeć do Jana Mazura. No i podeszliśmy my. Do koniec. Tak A, natomiast. Y Gdyby jeszcze tam w tej kolejce mieli um, jakieś nagłośnienia, um, ponieważ dużo, no jak to w kolejce, no nie da się uniknąć, że przecież stoisz, czekasz, no to gadasz ze znajomymi, mhm. więc czasem można by czegoś było nie usłyszeć. Natomiast jeśli o nagłośnieniu już mówimy, to no, chyba tak. jeden z niewielu y, problemów który Ach, w tym roku no się, tak. się pojawił. To znaczy tak, generalnie też do tego zaraz wrócimy, ale w tym roku postanowiliśmy sobie być na więcej niż jednej prelekcji. I byliśmy. Tak, udało się być na paru. No i powtarzający się problem, nie było mikrofonów na salach. Co prawda tam później to ponoć rozwiązano, ale faktycznie i na spotkaniach Egmontu i na tym pierwszym spotkaniu Łukasza Kowalczuka, zresztą on, on by chyba i tak nie korzystał z mikrofonów. Łukasz dość wystarczająco głośno, mm -hmm. bez sensu zdania powiedziałem, Łukasz wystarczająco głośno mówi. Dokładnie, ale tak powtarzał się problem braku mikrofonów w niektórych salach. A tu ci powiem jeszcze ciekawostkę, bo jak było spotkanie Egmontu, ja wcześniej miałem wywiad, mhm. więc przyszedłem i stałem w drzwiach. I chyba dobrze zrobiłem, ponieważ jak próbowałem wejść do środka i był Aha. stężony zapach fana komiksów w jednym miejscu i było mega, mega duszno. Naprawdę tak było śmiertelnie duszno w pewnym momencie. Mhm. To stali za mną e, ludzie z obsługi i przyszedł sobie taki pan Staszek, który ogarnia wszystko. I e, pan Staszek mówi, a dlaczego nie ma mikrofonu? I oni mówią, no no właśnie, czemu nie ma mikrofonu? On mówi, nie wiem, przecież jest mi, nikt nie zgłaszał, że tu coś będzie. I oni, aha, a szkoda, że ci wczoraj zgłaszałeś. No i była jakaś tam lekka, tylko lekka przepychanka słowna, natomiast... E, Gdzieś pewnie zawiódł człowiek w komunikacji. E, także, także szkoda. Pamiętam, że później przyniósł jakiegoś tego przenośnego beringera. E, więc... no, no wierzę ci na słowo. Znaczy, ten to to taki, na... no, taki ma, ma malutki głośnik z mikrofonem, mhm. e, ale później coś zadziałało się z tymi. No tylko no, szk szkoda. Tak, tak to był taki yy, mały minus. I się zastanawiam, czy coś się wtedy działo na sali A, że nie mogli zrobić na naprawdę dużej sali, jak tam zawsze dużo osób przychodzi. Kurde, wywaliłem już program. Chociaż mogło być zaraz później, za, za chwilę coś na sali A, dlatego, że po zapowiedziach Egmontu były pytania i odpowiedzi z wydawnictwem. Mhm. A wtedy już coś było na sali A. Okay, Dobra. Okay. Czy... Sala A była największa. Tak i tam się też działy teoretycznie najciekawsze rzeczy. No ale i tak na spotkanie Egmontu przyszła pełna sala plus jeszcze ludzie na, na się, siedzieli na podłodze przy drzwiach za drzwiami. Do, do zapowiedzi Egmontu jeszcze wrócimy troszkę mhm. później. E, to co mi się też mega podobało. E, to jest na, na tegorocznym festiwalu, to jest to, że tam z roku na rok, przynajmniej odnoszę takie wrażenie, jest coraz większa oferta rzeczy, które nie są komiksami, ale są takim bardzo fajnym dodatkiem do tego festiwalu, typu te wszystkie stoiska z publikacjami dla najmłodszych, typu stoiska z... Nawet kupiłeś, prawda, torbę taką taką płócienną z nadrukiem. Która była częścią stoiska z komiksami. Tak, tak, ale chodzi to... mi o te takie wiesz, te takie dodatki, bo, bo to pamiętam kiedyś Kultura Gniewu chyba tylko miała takie rzeczy na swoim stoisku, ale teraz jest tego coraz więcej. No, oczywiście standardowo planszówki, lego. W ogóle odnoszę takie wrażenie, że było strasznie mało rzeczy związanych. Poduszki z poszewkami w kształcie dziewczyn. Tak było, to już strefa mangowa, więc to już mnie tam nie dziwiło szczególnie mocno, ale odniosłem takie małe wrażenie, że bardzo słabo w tym roku były zaakcentowane gry. Że była ta, że była ta, na, na płycie głównej była ta, ta, ta strefa, gdzie grali, były, znaczy turnieje. No i były te dwie po boku. Tak, te dwie po boku i w sumie. Nie, nie, nie, nie, widziałem niczego więcej, bo, bo wiesz na przykład to było dwa lata temu, trzy lata temu jak przyjechał ten kompozytor muzyki do Silent Hill'a z Japonii, a w tym, w tym roku nawet nie było żadnego gościa związanego z tematyką grową, nie, nie żeby mi to jakoś mega mocno przeszkadzało, ponieważ i tak przyjechaliśmy tylko w zasadzie na część komiksową, ale... Odnośnie... Tam, tam była jedna, jedna prelekcja, na którą chciałem iść o krech, nie? Chyba mm -hmm. w niedzielę tam o tak. tym jak ewoluowały. Gry przygodowe point and click. To, mm -hmm. to mi się wydawało naprawdę ciekawe, ale zaspaliśmy. Ale też myślę, że warto zwrócić uwagę odnośnie gier mm -hmm. na to, że cały gigantyczny festiwal jakim jest Promised Land, mm -hmm. który się dzieje zaraz przed i jest zresztą połączony, mm -hmm. to, to też bardzo odciążył to. Mimo, że jest to festiwal skierowany dla osób mm, Zajmujących się profesjonalnie, to tak, tak bym po, powiedział tematyką, ponieważ ona jest też mocno płatny za, za wejście. No i tak. tak. tak co, no tylko, że za wiedzę się płaci, mhm. więc kto, kto ma tam pójść, to tam pójdzie po prostu. Dokładnie. Czy nie, nie chodzi mi o jakiś zarzut po prostu wobec organizatorów. Po prostu wydaje mi się że skoro mamy międzynarodowy festiwal komiksu i gier to te gry też mogliby jakoś troszkę mocniej e, akcentować. Aczkolwiek to że jest cała masa komiksów mnóstwo stoisk dużo prelekcji wspaniali goście to, to, to było to było jak najbardziej to tylko taka, taka mała uwaga. A skoro właśnie o, o gościach już wspomniałem to jest, no, od tego w sumie powinniśmy zacząć. No dla mnie to była chyba pod kątem właśnie gości, najciekawsza i najbardziej różnorodna odsłona MFK No oczywiście wiadomo, największą gwiazdą był Jim Lee. I to, no, co nie, nie, do nie tego tak nie, nie było ukryć. żadnych nie ma żadnych wątpliwości, ale po prostu ta różnorodność twórców, którzy się pojawili, no też była bardzo bardzo fajna, bo mieliśmy właśnie i gości ze Stanów, i gości z Europy, z Wysp Brytyjskich, które też są Europą oczywiście, ale... ale... No, według niektórych to już nie są, <laughs> tak. dlatego fund trochę spadł na cenie, warto kupować. <laughs> okay. No i było po prostu bardzo dużo gości, których, którzy mieli dużo fajnych rzeczy do powiedzenia, chociaż co prawda... No na... nie spełniając też od dużej ilości polskich gości. Dok dokładnie, więc naprawdę było w czym wybierać. To jest w sumie takie na swój sposób fajne, że jest tylu ciekawych gości, że te prelekcje niezwiązane z gośćmi festiwalu, to tak coraz mniej ich jest rok rocznie. Przynajmniej tak, takie odnoszę wrażenie, ale to jest z jednej strony fajne Fajne zjawisko, bo po prostu tych gości przyciąga ten MFK coraz bardziej. Może wizyta Jim jeżeli uzna, że, że było fajnie i ogólnie, że w przyszłych, w przyszłych latach pojawią się kolejni goście związani na przykład z DC. Jest tam, no nie, nie mówię, że Scott Snyder, ale jest tam, jest tam dużo, dużo fajnych osób, Jak które... Jak przyjechał to Jeff Jones też mógłby przyjechać. No na przykład, czemu, czemu by nie? Zresztą to już oczywiście też od organizatorów zależy, zobaczymy, fajnie by było. No Ja najbardziej miło wspominam oczywiście Howarda Czajkina, bo to na niego się najbardziej nastawiałem i, i no nie zawiódł, nie zawiód. ten, ten facet jest po prostu niesamowity. Spotkanie z nim w niedzielę było ch chyba najlepszą, najlepszym elementem festiwalu, jeśli chodzi o tą część prelekcyjną, na, na której byliśmy. Ł Łukaszu nie martw się, e, e, przekręcić tytuł można... Można, niektórzy robią gorsze fakapy jeśli chodzi o research, co, co, zresztą jeszcze, co zresztą jeszcze dzisiaj usłyszycie. W każdym razie tak no, no Howard Czajkin okazał się niesamowitym gościem z wyrazistymi poglądami i taki bezkompromisowy, ale jednocześnie cholernie sympatyczny mi się wydało, gdy stałem po, po autograf do niego, gdy był na stoisku właśnie Gigzone, Zone. Byłem czwartą czy piątą osobą w kolejce. I pierwszą, która nie miała Black Kissa. Tak, pierwszą, która nie miała Black Kisa do podpisania. Gdy zobaczył, że nie mam Black Kisa do podpisania, powiedział we have a winner, zaczął tam śpiewać w pewnym momencie. W ogóle strasznie sympatyczny człowiek. i Taki, taki wulkan energii. No i tak jak już wspomniałem, to jego niedzielne spotkanie było bardzo ciekawe. Żałuję, że nie byłem w sobotę, bo tam opowiadał o tych komiksach gwiezdnowojennych, przy których pracował na Gwiezdne Wojny to tam nie jest jakiś mój temat szczególnie mocno, ale teraz trochę żałuję, że, że się nie wybraliśmy. O punktach programowych właśnie też można powiedzieć, że było było w czym wybrać, było, było kilka fajnych spotkań. Bardzo nam się podobało. O Spotkanie o architekturze w, tak. w DC Comics było no, mega ciekawe. Nawet pomimo końcóweczki, która... Tak, końcóweczki Damian. <śmiech> Damian. <śmiech> ty niedobry ty. Bardzo Dobra, się wyjaśnijmy ten Inside Joke. Po prostu spotkanie było na tyle fajne, że gdy już musiał wchodzić kolejny prelegent, to my bardzo chcieliśmy, żeby nie wchodził kolejny prelegent, <laughs> pomimo tego, że to osoba, u której nocowaliśmy. Tak, ale um, mega ciekawe było to, to spotkanie i czegoś się nauczyłem. Mhm. Co było. Bardzo fajne. No nie, ja pojechaj słuchać o komiksikach, a się czegoś nauczyłeś. Tak, no, niesamowite. Nie, nie no, no, I muszę przyznać, że jeśli w przyszłym roku, czy na komiksowej Warszawie, jeśli uda mi się pojechać, będzie jakieś spotkanie z tym samym prowadzącym, to na pewno chętnie wezmę je pod uwagę. No to zdaje się był debiut prawda? prelekcyjny tejże, tejże osoby. Zresztą pan, pan prowadzący to spotkanie mógł się poczuć później prześladowany przez te, te osoby, które go słuchały tam na, na tym spotkaniu. Bo ja i, jako i jedyny. Nie? Tak, i, I Bartek i ja i Damian później jak spotykaliśmy tą osobę gdzieś tam w korytarzach to tam chwila rozmowy była. No, ale tak bardzo, bardzo, bardzo ciekawe to spotkanie. No oczywiście punkty programowe Łukasza Kowalczuka zabawne też, też fajnie zlatywały no, Dobra, no tutaj się. Po, pomimo pomimo tu, zmęczenia, tu, udało nam tak, się... Tu, tu się. Tu się przyznam, że gdzieś chyba na dwie minuty udało mi się zasnąć na siedząco, ale to nie z powodu tego, że było nudno, po prostu byłem bardzo zmęczony tego dnia. Tak. Jeszcze raz przepraszam. Ale nie, bo ba bardzo fajne punkty programowe, um, z jakby z takich rzeczy pozaprogramowych mhm. na festiwalu, które są dla mnie bardzo ważne, to jest. Wspólne siedzenie na trybunach i gadanie. Zawsze. zawsze. Tak, to to, tak, to, jest, za to jest coś, bez czego dla mnie nie ma już łodzi. I z reguły I... zauważyłeś, to się dzieje przed, przed konkursem cosplay. Tak, tak. To jest zawsze jakoś powiązane i od mhm. paru lat planujemy, żeby. ponieważ jak stoisz na dole, to mało widzisz, a jak siedzisz na trybunach, to jesteś już jednak trochę za daleko. Więc od mhm. paru lat planujemy te, te lornetki teatralne, żeby, mhm. żeby sobie oglądać. Cosplay? Ewentualnie fajnie by było, gdyby po prostu organizatorzy pomyśleli i podłączyli do telebimów, prawda? Jakiś, tak, jakieś nagrywanie. Wspaniałe. Jakieś nagrywanie byłoby naprawdę Tylko super. No do tego jeszcze kamera dodatkowa dochodzi. Tak, nie? Tak, tak, tak. Ale to, tak. By było, to by było naprawdę fajne. E, ogólnie y, no, z takich minusów, ale to już też raczej tradycja festiwalu Łodzi, że stream, streamingu nie ma. Przynajmniej jeżeli nie ogarnia tego Jan Xi, do... Mm. Jarosław Aysimon. E. Jarosław e. Symon, oczywiście, no, no, tak, to jeżeli... żeś trochę boję. <laughs> tak, tak, tak. tak, tak bo... Właśnie no. dlatego, dlatego zacząłem patrzeć na ciebie, bo już coś czułem, że zaraz przekręcę. Jeżeli Jarosław e. Symon tego nie ogarnia, to nie ma, nie ma nagrywania praktycznie tam tych prelekcji i punktów spotkań z twórcami. Więc byłoby fajnie, gdyby w końcu pomyślano o tym. Na jakimś zapisie, no. streaming streamingiem, nie? Tak, tak oczywiście dużym plusem było to, że nie było pana konferencjera, który mocno dawał się we znaki rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu. Rok temu nie tak bardzo, bo go prawie nie było słychać, natomiast dwa lata temu... To była tragedia. No. No, tak, tak. to był człowiek, który... Sam sobie echo robił. Dokładnie tak i to było to było z jednej strony fascynujące, ale po myślę tak trzech do pięciu minutach już się zaczynało robić denerwujące, a to były dwa dni. No to prawda. Pani, która prowadziła cosplay, uważam, że na całkiem ok poziomie było? Natomiast co do samego konkursu cosplay, no to tak trochę smutno się patrzy, gdy jest tylko 11, 11 uczestników, prawda i cały konkurs cosplay trwa ile? Pół godziny. Tam do, dobra, 45 minut około. Nie? No. Ten Jury się chyba dłużej na, naradzało niż ten konkurs mm -hmm. cosplay tr trwał. No, ale to też odnoszę takie wrażenie często, że festiwal w Łodzi przy, nie, nie, przycią cosplayu. nie przyciąga właśnie zbyt wielu cosplayerów. Tak to się wymawia. No tak, by było wydarzenie na Facebooku spotkanie cosplayerów przebranych za postacie z DC Comics. Nie wiem, czy się udało, bo koniec końców nie dotarliśmy. Mhm. Ale, ja, ale ono chyba było sobotę? odwołane. Przesunię nie, przesunięte, przesunięte było, bo z powodu tam konferencji z Jimem Lee, ale, ale miało być. Tylko czy się odbyło koniec końców, to w sumie nie wiem. Mhm. Bo trzeba wojsko spytać. Tak Wojtek na pewno będzie wiedział, co jeszcze można powiedzieć o festiwalu. No, chyba w sumie tyle, nie? Pod, pod kątem organizacyjnym, jak dla mnie postęp w, w stosunku do zeszłego roku. Jest oczywiście jeszcze sporo rzeczy do zrobienia, ale, ale nie, nie jest tak, że po prostu wiesz, człowiek wracał z łodzi podenerwowany faktem że go non to przesuwali do innych, do innych drzwi mm. bo lub, lub nie wiem, został zadeptany czy coś w ten desen. I naprawdę fajnie. No jak co roku fajnie było spotkać tych wszystkich osób, pogadać, ponerdzić, po, po, pozrzędzić, pomarudzić i wydać mnóstwo pieniędzy. To prawda. Więc cóż, term, zmiana terminu nie wpłynęła na, na nasze wrażenia z festiwalu, wręcz można powiedzieć, że było dużo lepiej niż w zeszłym roku, przynajmniej w naszej ocenie. No dajcie znać jak wam się podobał festiwal w Łodzi. Jesteśmy ciekawi waszych spostrzeżeń, natomiast co jeszcze co do festiwalu, rozdano tam nagrody festiwalowe oraz misie i właśnie do tego teraz też chcielibyśmy przejść. Mhm. No więc kto tam wygrywał, Andrzeju? Y jeszcze zapomniałeś o jednej nagrodzie. Jeszcze jednej? Tak, ponieważ był, było, był czwarty konkurs na stypendium gildii. tak. Nawet mam to tutaj już otwarte na telefonie. Po prostu chciałem to razem z nagrodami. A dobra, no to, ale to zaczniemy od tego w takim razie. Mhm. Pierwsze miejsce w stypendium dostał Tomasz Grządziela za pracę Wszechksięga. Aha. W tym pięciu ocen maksymalnych było. Na drugim miejscu był Edward Rack za pracę Ta małpa poszła do nieba. I trzecie miejsce... To jest Igor Jarek i Judyta Sosna, Czarna Studnia. Miejscu ogólnie było 10. Tak, tutaj gratulujemy jak najbardziej. I to był konkurs na stypendium, e, stypendium Gildii, Tak. Natomiast co do konkursu na krótką formę komiksową. Mhm. E, tutaj mamy, mm, ja, ja polecę od trzeciego miejsca. E, trzecie miejsce Łukasz Piotrkowicz i Krzysztof Budziejewski za pracę Syn Hieronima B. Druga nagroda dla Jana Williama Bernarda za pracę Holidays. No i pierwsza nagroda dla Tomasza Kątnego i Leszka Wicherka za pracę Muzeum Mnie. Mhm. Natomiast Grand Prix konkursu na krótką formę zdobyli Piotr Szulc i Kamila Kozłowska za pracę Król. I oni też dostali nagrodę na krótką formę komiksową, które przyznało osobno wydawnictwo Kultura Gniewu. Swoją drogą bardzo fajna inicjatywa. Jeszcze raz, jeszcze raz ukłony w stronę wydawnictwa Kultury Kultura Gniewu. Nagrodę za najlepszy polski album komiksowy dostał Będziesz smażyć się w piekle Wsz Wszystkie nagrody. Krzysztofa jakie. Wedyka. Tak? Natomiast nagrody dla najlepszego polskiego wydawcy komiksów i tutaj moim zdaniem ma małe zaskoczenie Egmont Polska. Mhm. Swoją drogą Egmont mógłby się stawić, odebrać nagrodę, którą otrzymał, ale no cóż, może się nie spodziewali tak bardzo, że aż nikogo nie wysłali. A doktorat Humor i Causa, czyli nagrody imienia Papcia Chmiela za wybitne zasługi dla polskiego komiksu otrzymali autorzy bloga na plasterki. Całkowicie zasłużenie. Za rok będzie Centrum komiksów Disneya na pewno. Też całkowicie zasłużenie. Um, kolejnymi nagrodami, tym razem nowymi nagrodami, były MISIE. Które mają piękne logo. Muszę przyznać, że, że logo mi się bardzo tak. podoba. W kategorii rozbawiło. Nie są to stricte komiksowe nagrody, więc mhm. na jednej się skupimy, resztę tylko powiemy. Kategoria rozbawiło wygrał aż dziennik. W kategorii wzruszyło, zwyciężyła reklama Czego szukasz w święta. Z twoją drogą muszę ją obejrzeć. Wstrząsnęło wygrał film Wołyń. W kategorii najlepszy bohater wygrała postać Janusza Jasińskiego z filmu Jestem Mordercą. W kategorii najlepsza bohaterka zwyciężyła Zofia Beksińska z filmu Ostatnia Rodzina. W kategorii najlepszy czarny charakter był prezes. Nie, an an an Antoni, A, antoni, o, antoni, z, ucha antoni z ucha prezesa. A najlepszy twórca to ekipa, która wskrzesiła kwartalnik Przekrój. Natomiast dla nas najważniejszą e, kategorię, w kategorii działo się, e, wygrał prosiak, zbędziesz smażyć się w piekle. Tam, tam, tam. Ale jeśli chodzi o misie, to właśnie bardzo mi się podobało to, bardzo mi się he he, podobało to, że, Oso, że w, tych w tych kategoriach wiesz, nie były takie standardowe kategorie typu najlepszy film, najlepszy komiks, najlepsze coś tam, tylko tak, w, tak, takie dokładnie. ciekawe kategorie i przedstawiciele różnych gałęzi kultury. Właśnie też, że w kategorii nie, nie miałeś tylko komiksu, mhm. a, ale miałeś yy, no, różne różne rzeczy. No, ale Czarnym ty... charakterem też równie dobrze mógł być Lord. So. Tak, tak, tak, on był, był zresztą nominowany, chociaż ja prawdę mówiąc trzymałem kciuki za Borutę z Legend Polskich, z Allegro, bo dla mnie rewelacyjna kreacja. Mm -hmm. No ale tak, ale bardzo fajne, fajne, ciekawe nagrody. Rozdano je pierwszy raz. Mamy nadzieję, że będą kolejny raz, że się przyjmą tak jak węże, bo to węże to ci sami organizatorzy, prawda? Co, co, co za wężami? Tak, dokładnie. Więc no jeszcze raz gratulujemy Krzysztofowi Owedykowi, a skoro już o nim mowa. Tak, a skoro już mowa o Krzysztofie, to mieliśmy okazję przeprowadzić wywiad, w którym nam trochę dupnął research, za co serdecznie przepraszamy głównie y, prosiaka, z którym prowadziliśmy wywiad. No i głównie ja przepraszam, bo to ja zawaliłem. No, ale tak. Nie, nie byłbym sobą. Nie, nie to tam nie przesadzaj. Zdarza się najlepszym. Y, wszystkie wywiady w przyszłym roku na pewno będą o wiele lepsze. Także zapraszamy Was do mm, posłuchania, co Prosiak miał do powiedzenia i słyszymy się za chwilę. Dobra. Naszym kolejnym gościem jest Prosiak Krzysiek Owedyk. O, I od razu pierwsze pytanie, czy są jeszcze jakieś nagrody, których nie wygrałeś w Polsce, albo do czego się teraz przymierzasz z nagród? Tak, Timow powiedział, że jeszcze nika chyba jest, ale to już chyba w przyszłym roku, co, bo w tym roku zdaje się już poszło. Nie wiem, nie orientuję się. Ale bo wczoraj kolejna nagroda na twoim koncie i jak się z tym czujesz? No wspaniale, no hmm. nie umiem tego ubrać w słowa, ale no, bardzo miło mi. Czy jakby przez to, że, no można powiedzieć, że jesteś teraz na fali coraz bardziej, czy możemy się spodziewać wznowienia Twoich starszych tytułów, które są ciężko dostępne? Tak, na pewno niedawno udało się odzyskać, może nie oryginały, ale materiały, z których da się wydrukować Blixę i Georgetę, brakowało pierwszego tomu. Mhm. Jarek Składanek odzyskał to z fanzina Pasażer, więc zrobimy trzy tomy w jednym i wydamy to. Myślę, że może uda się w tym roku, ale no nie obiecujemy jeszcze. No bo jesteś też legendą podziemia, legendą sceny zinowej. Czy brakuje Ci coś w tej pracy teraz z dużymi wydawnictwami, czegoś co mogłeś robić przy zinach? Jakiejś wolności? Czy dużo się zmieniło? Wiesz co, dla mnie nic się nie zmieniło, bo kultura gniewu w ogóle nie ingeruje w moje wydawnictwa, w moją twórczość. Tak jak powiedziałem, na gali łykają wszystko jak pelikany, co im dam to bez zastrzeżeń drukują. Oczywiście słyszałem, że są wydawcy, którzy jakby ukierunkowują twórcę w, jakimś tam, w jakąś stronę, czy to pod względem scenariusza, czy to pod względem rysunków. No ja tak długo pracuję właśnie sam, że nawet nie przyszłoby mi do głowy, żeby, żeby przed ukończeniem komiksu dawać to wydawcy do przeczytania, żeby, żeby poznać, co on myśli. A gdybyś w tym momencie, tak jak teraz, dopiero zaczynał i wydał pierwszego prosiadka, myślisz, że też byłby takim sukcesem, też by przyjął się, czy czasy się już trochę zmieniły, odkąd zaczynałeś? No na pewno bardzo się zmieniły, bo zaczynałem, kiedy nie było internetu, teraz e, tych dwadzieścia kilka stron, miał, jakie miały e, pierwszy prosiacek, e, no dałoby się na, no nie wiem, na Facebooku chociażby opublikować takie shorty. Myślę, że tam e, takie shorty, m, być może gdybym dzisiaj chciał startować z takim przekazem, to właśnie startowałbym w internecie, nie na papierze. Chociaż, no nie wiem, trudno mi powiedzieć. A odnośnie właśnie zmiany czasów, jak myślisz, czy też zmieniły się czasy wobec tego, jak odbierana jest satyra, wytykanie błędów i tak dalej, ponieważ no, twoje, twoje prace były zawsze kontrkulturą i czy nie masz wrażenia, że teraz bardzo dużo osób czuje się urażonych i twierdzą, słyszałem to w którymś z wywiadów, że dużo osób uważa, to co, to, co oni mają, jakie uczucia, że są faktem i uważają, że jeśli ktoś się z nimi nie zgadza, to ich obraża, a nie tak, że po prostu podejmują się dyskusji z argumentami. No tak niestety jest, że ludzie zamykają się w takich bańkach i, i po prostu, no nie wiem, no, nie starają się z tego wyjść, nie starają się, mają swoją prawdę mają swoją prawdę, nie chcą poszukać, nie chcą przyjąć do wiadomości, że może być jakaś inna. Ja nie czuję się na przykład jakimś prorokiem, żeby to obwieszczać. Chcę rysować po prostu swoje historie taką jakby propagandę, no bo tam satyrę właśnie, swój przekaz taki polityczno-społeczny zostawiłem gdzieś tam z tyłu. Staram się teraz tego unikać, na przykład podchodząc do Będziesz Smażyć w Piekle, specjalnie stwierdziłem, że nie będę poruszać takich tematów, nie będę poruszać właśnie dwóch takich głównych tematów, w jakich się kiedyś poruszałem, religii i polityki. Że nie będę tego mieszać do komiksu, bo tylko zepsuję ten komiks. Okej. Okay. I jak już jesteśmy, przybędziesz będziesz smażyć się w piekle, nadchodzi adaptacja filmowa i jako, że oboje jesteśmy z województwa śląskiego, znaczy Krzysiek jest Hanysem, ja jestem Gorolem, masz propozycję, kto mógłby zagrać Dwarfa? Nie mam takiej propozycji, też jestem Gorolem. Miejmy nadzieję, że to jakoś fajnie zostanie zostanie dobrane, ale słuchajcie, to jest bardzo długa droga, ponieważ dopiero trzeba znaleźć kogoś, kto zrobi scenariusz, kto popchnie to dalej, zaakceptuje, zbierze ekipę odpowiednich ludzi. Osobiście nie znam się na tej branży filmowej. No miejmy nadzieję, że to zacznie się toczyć i rzeczywiście zobaczymy film. I zostając trochę przy śląskich klimatach studiowałeś na ASP w Katowicach, prawda? Nieprawda. Nieprawda. No to co to, krzyło za informacje? Tak jest nie, nie, nie. Nie studiowałem, zdawałem egzaminy, nie zdałem, ale uczyłem się w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach właśnie. To musimy napisać w takim razie maila o nieprawdziwych informacjach, ale to i tak zostaje przy Katowicach. Masz jakieś miejsca, które najmilej wspominasz w Katowicach, gdzie chciałbyś się udać, jakbyś na przykład znowu je odwiedzał? Co jakiś czas jestem na Śląsku, mój brat mieszka w Chorzowie. Odwiedzam znajomych w Gliwicach. No Katowice bardzo się zmieniły. Od tych czasów, kiedy ja tam mieszkałem w latach 90. bywałem też w Szopienicach u rodziców, kiedy jeszcze żyli, ale no naprawdę tak bardzo się zmieniły Katowice w ciągu tych 20 lat, że są zupełnie innymi Katowicami niż te, które zobrazowałem chociażby w Radboju. Ale jakieś, jakąś dobrą historię wspominasz z Katowic? Coś, co zawsze ci się nasuwa na myśl, kiedy o nich myślisz? Nasuwa mi się, mieszkałem na osiedlu Witosa, od razu mi się nasuwa Lasko Kochłowicki, o którym też śpiewał Dwarf w komiksie. Słuchajcie, no ja tam spędziłem dzieciństwo, więc wszystko się mile wspomina. A, a jakie masz teraz plany na swoją kolejną pracę? No więc, tak jak wspomniałem, Blixa i Żorżeta, uda się to wydać w końcu, bo są materiały. Myślę, że zrobimy też bajki urwałckie w przyszłym roku. Dorysowałem troszeczkę nowych. Chyba zbierzemy też stare i wydamy to w jednym tomie. I dla mnie to chyba będzie pożegnanie takie z komiksami krótkimi, z shortami, bo mm -hmm. chciałbym się jednak skoncentrować na długich historiach. Mm -hmm. Mam w planach dwie takie jakby powiedzmy okołowojenne historie. No zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo czeka mnie ogrom pracy, jeśli chodzi o research, o podbudowanie się historią, faktografią. Miejmy nadzieję, że... Mam nadzieję, że temu Około wojenne, mówimy o II wojnie światowej? Tak, o II wojnie światowej. Dobra, i ostatnie pytanie od nas, bo byłeś bardzo związany ze sceną punkową. Twój komiks teraz będzie adaptowany na film. Czy myślałeś kiedyś o połączeniu trochę tych dwóch rzeczy i czy chciałbyś, chciałbyś gdyby ktoś ci zaproponował, napisać coś w rodzaju punkowego musicalu? <laughs> no nie, chyba nie, nie myślałem o tym, szczerze mówiąc, że zaskoczyłeś mnie tym pytaniem, ale tutaj mam zdjęcie, które mi zrobiła żona pod plakatem o musicalu, który powstaje, albo już jest, o Janie Pawle II i to jest, myślę, moc w tym. Można tutaj zobaczyć plakaty. Dobra, dzięki serdeczne za wywiad i gratulujemy kolejnej nagrody w Twoim dorobku i dzięki za udzielenie wywiadu. Bardzo dziękuję. Dobra, to posłuchaliśmy... Było parę wpadków. Parę? Jedna była, no, ale duża. Tak. Ale to Znaczy, do, dobra, ogólnie mam wrażenie, że w tym roku coś poszło trochę nie tak z naszymi wywiadami. W sensie w zeszłym roku byłem bardziej zadowolony, wiesz? Ja powiem ci tak, że, no ale to zresztą o, oceni się też słuchając dalej, ja, ja mam takie wrażenie, że z wydawcami nam poszło lepiej niż z twórcami. Ale, ale to też, ja tak jak mówię, e posłuchacie, sami ocenicie, natomiast... Wiesz jak miałem problem, jeśli już mówimy o wywiadach, robiłem mm. dla paradoksu wywiad z Ranbergiem. Mm -hmm. Problem z nim jest, z mega miłegoś. strasznie go polubiłem. Natomiast problem był taki, że wszystko co z nim napisane jest po francusku. Którego języka nie znam. Ale rozmowa poszła całkiem fajnie, zresztą możecie już ją przeczytać na paradoksie. Dam, haha, zdziwiony co, że nie, nie zawaliłem półrocznie terminu z oddaniem wywiadu. Tak, tak, jestem w szoku, no? Na dwa przetłumaczyłem. Łóż Handluj z tym. Bardzo fajnie jest posłuchać. Sobie, Sylwiana, możecie poczytać trochę o jeździe na Deskorolce, trochę o jeżdżeniu autostopem 140 km, żeby kupić album Suicidal Tendencies. Także zachęcam. Myślę, że udostęp... Myślę, że udostęp... udostępnimy na fe... Facebooku, o ile nie zapomnimy. Tak, oczywiście. o ile nie, nie, na pewno nie zapomnimy. Um, natomiast chcieliśmy sobie zobaczyć, co tam wyszło w katalogach. Tak, tak. katalogi stają się nową modą wydawców komiksowych. Bardzo fajną. Tak, jak najbardziej można powiedzieć, że rozpoczął to Egmont takim grubym katalogiem, bardzo grubym katalogiem. Którego... Ale Mucha też wydawała, tak, bardzo długo katalog. Tak, nie? Mucha też w tym roku, był kolejny katalog ich autorstwa bardziej rozbudowany niż w ubiegłych latach. Chyba miał 16 stron. E, no i co? No i się posypało z tymi katalogami po prostu. No ja mam w rękach teraz trzy katalogi. E, jeszcze mamy na telefonach włączony czwarty, bo, bo w Łodzi się nie udało, nie udało go dostać. No i e, powiem ci tak, że o ile to jest, to jest teraz moja... Katalog Egmontu, który był, był tym samym, który przywiozłeś z Pyrkonu. Tak, tak, tak. Natomiast teraz taka moja, moja opinia, odnoszę wrażenie, że niektórzy te katalogi zrobili po to, żeby po prostu jakieś były. Bo i katalog Muchy ujawnił dużo, i katalog Egmontu dużo ujawnił. Natomiast trzy z tych czterech katalogów, które trzymam teraz w rękach, no one po prostu przedstawiły aktualną ofertę bez żadnych większych zaskoczeń. No ale tak, ale fajnie wyglądają. No, fajnie się prezentują. Najbardziej wizualnie mi się podoba katalog Planety Komiksów. Mhm. który no to Właśnie tutaj nie ma nic zaskakującego. W środku po prostu są, jest chyba cała oferta dotychczasowa wydawnictwa. Jest fajne w nim to, że jest jeden pasek z trupich gadek. Jest, są dwie strony z zielonego szerszenia, więc nie mamy tylko takiej suchej listy podanej. Fajnie wygląda kolorowy. No niezbyt rozbudowany bo oferta planety komiksów dopiero się rozszerza. Były dwie premiery na festiwalu w Łodzi. O, obydwie będą mam nadzieję omówione w kolejnym odcinku jak się jak się ogarnę. Moja kupka zakupów z Łodzi bardzo powoli topnieje więc więc niczego nie jestem w stanie obiecać. Non Stop Comics debiutant na rynku. Też Z bardzo obleganym stoiskiem. Tak, tak. Też opublikował katalog i to taki e, dość mocno rozbudowany. Tutaj już mamy 20 parę stron. E, I też nie ma tutaj zaskoczeń. Jest po prostu wymienione to, co już zostało zapowiedziane w lipcu, w sierpniu na, na Facebooku u wydawnictwa. Ale mamy e, wizualne spojrzenie na... Um, Poszczególne komiksy, jeśli chodzi o premiery wrześniowe, październikowe są po prostu pododawane. Przykładowe strony, są polskie, polskie okładki, ilość stron, cena, więc to, to jest kilka fajnych informacji, bo no nie, nie wszystko było dotychczas wiadome, na przykład jak kontrol Natura, czyli wbrew Naturze po polsku wygląda w środku, to, to nie wiedziałem. I jeśli chodzi o takie zapowiedzi właśnie z przykładowymi stronami to mamy tutaj rzeczy tegoroczne wymienione. Natomiast to co się ukaże w przyszłym roku tam jest później wymienione tylko pod postacią okładek. No ale tak katalog Nonstop Comics jest no przynajmniej na, na chwilę obecną do maja 2018. Tam jeżeli coś by się ewentualnie przesunęło to, to pewnie będziemy wiedzieć na bieżąco. No i tak, fajny, fajny katalog, potwierdza to, co wcześniej zostało pokazane. Okładki na rzeczy przyszłoroczne są jeszcze w wersji nieprzetłumaczonej. Na samym końcu, na ostatniej stronie jest fajna rzecz, ponieważ jest ten dodatek pod postacią komiksów anglojęzycznych, bo non-stop komiks to nie tylko publikacje polskojęzyczne, mhm. ale też właśnie... Dystrybucja. Też dystrybucja. I tutaj jest dość, dość, dużo, dość dużo tych tytułów. Przede wszystkim i Misch, ale też i inne wydawnictwa. E, Scream Comics z kolei. Tutaj muszę się przyznać ponieważ ja e, z ofertą Scream Comics jestem troszeczkę nie na bieżąco mhm. więc nie wiem czy tutaj są jakieś zapowiedzi ale tak przeglądając ten katalog który swoją drogą jest w formie plakatu opublikowany. Mhm. no Nie widziałem tutaj niczego w stylu, że już wkrótce w sprzedaży albo coś takiego, więc podejrzewam, że to też jest po prostu e, taki spis aktualnie, e, aktualnie opublikowanych już, już rzeczy. Scream Comics chyba już ponad 50 komiksów opublikowało. Sporo. I e, jak tak sobie liczyłem, tak pi, pi razy drzwi, to tutaj e, wszystko jest wymienione. To, co mi się rzuciło w oczy, prawdopodobnie to jest zapowiedź. To jest Alliance e, 30-lecie. Nie wiem, to jest jeszcze e, oryginalny tytuł. Mhm. Natomiast to, to, to jest rzecz, o której wcześniej nie słyszałem, więc wydaje mi się, że to jest jakaś zapowiedź limitowane wydanie. Specjalne adaptacja powieści graficznej wydawnictwa Dark Horse, które o, opublikowano w 30. rocznicę premiery filmu Opcje decydujące starcie. Mhm. No i Wygląda to całkiem fajnie. E, fajne jest to, że ta, ta seria z alienami, predatorami jest cały czas kontynuowana. No i tych katalogów, to, to są te katalogi, które przy, przywiozło się z łodzi. Natomiast... Fizycznie jest jeszcze katalog kultury gniewu, który nas uminął. Um, też ciekawy. Tak, tak. I w nim zapowiedzi są wyłuszczone na, mm -hmm. na, na końcu. Podkreślone. Katalog tak jak się trzeba było spodziewać po kulturze gniewu. Jest mega estetyczne, tak, jest pięknie złożone. Bar bardzo złożony. Ładny, no. O, natomiast przejdźmy od razu do zapowiedzi: bo, co kultura gniewu wydaje, to obecnie to to wiadomo. Mhm. Natomiast w zapowiedziach jest e, Kongo, jest Anastazja, na którą ja niesamowicie czekam. Mhm, o, tak, kolejna rzecz z nie, rysunkami, chyba ilustracjami raczej Joanny Karpowicz, bo, tak? bo to tak. Ciężko mi nazwać rysunkami, to jest, najlepsza to jest, to jest, to jest coś, komiksiarka coś więcej. Najlepsza komiksiarka wśród malarek. Dokładnie. I najlepsza malarka wśród komiksiarek. Tak, tak. jak ktoś określił. Nie mm. pamiętam kto, więc. Mm. Nie powiem. <śmiech> Przypomnijcie, jakby co. Jane Lee's i ja się te też ukaże, jest. E... Nie ma podanych dat, prawda? Mm -hmm. o, tylko, że, że zapowiedzi. E... Syn Tom pierwszy Woda i Ogień Benedykta Schneidera. No i Taki mały żarcik, gdyby przy bośniackim płaskim się pojawiła się data, to by naprawdę byłby wielki szok, ale tak, bośniacki płaski pies też jest w tych zapowiedziach. Razem z drugim tomem Araba przyszłości, bardzo dobrze odebranej pozycji, Jestem sam on <sum> Zależy przez kogo, prawda? Tak? Tak, no przecież Arab przyszłości był jednym z tytułów wymienionych w słynnym pierwszym numerze magazynu komiks my. W tym, że nies niesławnym tekście o tym, jak to wiesz, prawda? No. Się arabizuje czytelników komiców. no nie, Dalej, co tam mamy? Śmiech i śmierć. Adriana Tomina. Tomina. Mhm. Nie, no nie. się jak zawsze to I piękna ciemność. Wechmana. To I... ma piękną okładkę. I w... środek. Mm -mm. Mhm. Więc zapowiedzi są całkiem fajne, ale też można przypuszczać, że to jest nie wszystko, co, co zostało, nie wszystko, co Kultura Gniewu wyda w najbliższych tygodniach, miesiącach. Już zresztą na jednej z grup internetowych, facebookowych, Szymon Holzman potwierdził o publikację komiksu Jacka Świgińskiego na targach książki w Krakowie, które są pod koniec października, jeśli dobrze pamiętam. Więc y, można się spodziewać wielu innych tytułów, ale tutaj zostały chyba wymienione, miejmy nadzieję, te już takie na pewno potwierdzone, tak? które, które się ukażą. No, wiesz, nie było żadnego preordera, z którego. Nie, nie, nie, nie. Właśnie a propos, jak tam. Jak tam nie dostałem odpowiedzi na maila. Dobrze, no to nie, bo, W sprawie zwrotu pieniądza. Tak nie, bo tak e, chciałem zapytać, bo gdy się dzisiaj rano obudziłem, nagrywamy w niedzielę, e, gdy się dzisiaj rano obudziłem, zajrzałem na Facebooka, wiesz, pierwszy odruch po powstaniu, muszę, muszę spojrzeć y -y -y. na Facebooka. Y -y. I Dużo się zmieniło przez te dwa lata. no do, do, do, <laughs> Dokładnie tak i e, wydawnictwo na F wrzuciło okładkę Strangers in Paradise i Mam wrażenie, że po prostu w sobotę dość mocno musieli się zabawić i coś tam przez przypadek się, się na, na, nacisnęło typu opublikuj, ale Nie to są wrzucam print screen mojego przelewu. <śmiech> <śmiech> Okej, okay. zobaczymy co tam będzie dalej, no już, już przejdźmy do kolejnych rzeczy i tutaj właśnie zapowiedzi Egmontu oraz JPF-u. Tak sobie zapisałem JPF-u, ale chodzi mi tylko o jedną rzecz. Super. Uh! Ta gąba <śmiech> Super. Nie. Mianowicie zapowiedź Akiry. No dobra. Wzno w w w wznowienia Akiry i to jest coś co mnie mega, mega cieszy. Tam już podali datę konkretną? Znaczy to jest tak, że mm, pojawiła się, y, było spotkanie bodajże wydawców mangowych na festiwalu w Łodzi, które zostało nagrane. <śmiech> I co prawda te, to nagranie jest jeszcze przede mną, ale wie, po prostu wiem, że to, taką główną rzeczą, która mnie z niego najbardziej że tak to mnie zainteresowała to jest ta zapowiedź Akiry, mhm. dokładnie e, nie przeglądałem co tam dalej, e, z, tym, z tym jest związane, więc to jeszcze muszę, muszę przerobić, ale już sam fakt, że e, Akira zostanie wznowione wreszcie e, w, w prawilnie mangowym prawda, wydaniu, przynajmniej tak, tak mi się wydaje. ale znaczy też słyszałem o jakiejś wersji deluxe. Więc to, to jest rzecz, którą trzeba jeszcze sobie sprawdzić, ale już sam fakt, że ten Akira pojawi, pojawi się, to, będzie, to, to, jest, to mnie bardzo cieszy. Mm -hmm. Natomiast zapowiedzi Egmontu na początek 2018 roku. no yy, yy, Pierwsza taka myśl, jaka mnie naszła po, po tym, że spotkaniu z Tomaszem Kołodziejczakiem, przynajmniej na tej części, na której byliśmy, to jest to, że no, tak nie urwało jakoś szczególnie. Nie. znaczy Kilka rzeczy, które wiesz, te, te, są naprawdę jak, fajne, zostało zapowiedziane. Tak. Te, które już wiedzieliśmy, to mnie cały czas bardzo cieszą, czyli Sknerus i Hellboya, mhm. to bardzo, bardzo mnie cieszy. Natomiast rzeczy, które zostały zapowiedziane, na miały były to premierowe zapowiedzi, mhm. to nie ukrywam, że pomijając to, że mam większość z tych rzeczy, Transmetropolitan mnie cieszy niezmiernie, mhm. 100 boi mam, ale mnie cieszy niezmiernie, że się, że, że, że się pojawią w Polsce w końcu całe. E, no i Planetari też mam. Tak, ja... Tylko, że z planetarii jest ten problem, no, że. Mamy dwa drugie tomy o to chodzi. A nie, nie, nie! To, to było dziwne faktycznie. Manzoku to rozbijało na te na e, dwa to. tomy, tylko zastanawiam się, czy e, pierwszy tom Planetari będzie tłumaczony od nowa. Czy będzie wykorzystane to tłumaczenie, które było. Mhm. W sumie mógłbym się przy ty, nad tym zastanawiać i kupić sobie z Egmontu pierwszego Y, żeby zobaczyć jak to wyglądało. Mhm. Natomiast no, ciekawi mnie to i Planetary jest też dość trudnym komiksem, więc mam nadzieję, że zostanie mm, dobrze przyjęte. Mhm. No ja z kolei jeśli chodzi o Planetary to się raczej zastanawiam w jakiej formie to się ukaże, ponieważ to zostało zapowiedziane w, tomach, w ramach DC, DC Deluxe. prawda? E tak, tylko w sensie takim, że jeśli chodzi o DC Deluxe to została podana praktycznie cała, ca całe plany na przyszły rok, ponieważ Tomasz Kołodziejczak zapowiedział, że wracają do dwumiesięcznego trybu, co oznacza, że będzie sześć tytułów w przyszłym roku. No a na spotkaniu z Egmontem zostało zapowiedziane pięć z nich. Właśnie to było Planetary, Batman and the Monsterman, Infinity, Infinity Crisis oraz yy, kolejne tomy Catwoman oraz Wonder Woman, co mnie swoją drogą też mega cieszy. No to jest 5 z sześciu, więc tak oznaczałoby to, że na kolejną odsłonę Planetary na ten drugi tą trzeba będzie czekać około roku. Co jest dość dużym okresem, prawda? I... Tak, a ile czekałeś na ostatni tom? E, przepraszam, ile czekałeś na ostatni zeszyt planetary? Ale to wiesz, nie, nie, nie, nie, idźmy, nie idźmy tą stroną. To nie wszystkie przykłady prawda, praktyk amerykańskich trzeba też przenosić nawet na polski rynek. E, tak, ale... ale... Zresztą z drugiej strony na kolejne tomy Catwoman z DC Deluxe też, też się czekało ponad rok i jakoś się wyczekało, ale... Na jeden zeszyt Lucky, Lucky Luka we Francji się czeka dwa lata. To dużo. No, no tak. Znaczy inna sprawa, że trzeba go napisać, a nie wydać, więc chyba zły przykład podałem, mhm. ale pomińmy. Mhm. Ale tak, tych zapowiedzi było też dużo więcej. Tak się skupiliśmy na, na DC, bo oczywiście to nas tak można powiedzieć... Właściwie na... na Vertigo. Tak, DC, Vertigo. E, ale też parę zapowiedzi takich, które mnie zaskoczyły pozytywnie, to głównie związane z Dark Horse'em. Nie chodzi mi o e, Hellboya. Hellboy'a i BPRD, które już wcześniej było, było wiadome, ale e, w, um, ukaże się pierwszy polski omnibus. Du Albo i nie pierwszy polski omnibus, Okej, muszę to przemyśleć. nie. Dark chyba... Horse'owy pierwszy. Znaczy Dark Horsowy pierwszy, ale pierwszy polski omnibus to chyba będzie to Torpedo z Non-Stop Comics. Chyba tak. W każdym razie zapowiedziano. Essenciale stare Marvelowskie się nie liczą. Nie, nie, nie. To były Essentiale, nie mhm. Wiesz, Oni do wszystkiego mają odpowiednie nazwy. W każdym razie zapowiedziano omnibus Konana. Y, y, autorstwa, y, BUSCa. Karta. Tak, Karta tak. Busica i Ka od Astro City. Tak i Kerego Norda. Y, no. Co tu dużo mówić, to, to, to trochę można wyczuć takie pokłosie tej kolekcji Konana, która gdzieś tam być może kiedyś zostanie w, w, wydana i w ogóle. Też na festiwalu w Łodzi były. Tak, tak. Pierwsze tomy za jedyne pięć dych. O oh je. Yeah. Natomiast e, też fajna zapowiedź to jest Brixland, które, które jest taką mega, mega dla mnie zaskoczeniem. I tutaj, no ale z drugiej strony, gdy Black Hammera Czarnego Mota zapowiadano, no też byłem mega zdziwiony, że ktoś po to sięga. Brixland jest kolejnym takim tytułem. Fajnie, że pojawiają się inne rzeczy z Dark Horsea od Hellboya. Znaczy, nie, nie żeby mi Hellboy przeszkadzał, oczywiście, ale że inne rzeczy od tych najbardziej no, zna znanych tom. tytułów. Mhm. Cały czas po cichu liczę, że gdzieś tam kiedyś może w końcu się uda ściągnąć kolder. To chyba trzy 3, 3 tomy, tylko więc czemu no. nie, no a zwłaszcza, że fa fajna rzecz z polskich zapowiedzi no na pewno będą kontynuacje tych wszystkich rzeczy z konkursu imienia Janu Szachlisty ale też została zapowiedziana takie zbiorczy album z krótkimi historiami Kleksa, autorstwa Waldemara Andrzejewskiego i to też jest bardzo fajne, a jeśli chodzi o zapowiedzi z Marvela to jest jedna rzecz, która mnie mega cieszy, czyli Moon Knight jest jedna rzecz która mnie mega smuci czyli Spider-Man Black Cat Kevina Smitha. Jeden chyba z najgorszych komiksów ever w jego wykonaniu. No ale jak to zostało tam powiedziane to była taka mocna sugestia. E... Oj teraz mi uciekło nazwisko Kamila Śmiałkowskiego więc. No, e... no, no cóż nie, nie mam najlepszego zdania. O. E... O, twit, o pr pracy egmontowej te, tego szpana więc nie będę wchodził w, w szczegóły ale też Spiderman 2099 hmm, pamiętasz on był, był taki zeszyt z nim w TM Semiku i mega mi się podobał. No a Peter David z reguły robi fajne rzeczy więc może może też się zainteresuje. No a tak ogólnie z tych zapowiedzi Egmontu. No, chyba faktycznie z Marvela najbardziej Moon to cieszył. Mm -hmm. Bo tak ogólnie jeśli chodzi o zapowiedzi Marvela i DC z Egmontu to przede wszystkim padało słowa kontynuacje, prawda? Więc e, tam na, jeśli chodzi o DC odrodzenie no to tylko powiedziano, że będą kontynuowane te serie, które już się ukazują albo lada moment się ukażą i od ich sprzedaży będzie zależało to czy oferta się rozszerzy. E, jeśli chodzi o Marvel Now, no to po prostu pojawi się e, Jane Thor. Nie powiem Torzyca, bo to dziwnie brzmi, ale Jane Tor się, się pojawi. Jak powiedział mój e, kumpel, mhm. e, wydadzą Tora. W sumie jakby ona się nazywała Tora. Mhm. Tro, jest chyba taka księga, nie? Widzieliśmy? Być może? Tora. No hmm. Ale, ale tak. W Był każdym dobry film. Tora, Tora, Tora. Tak, tak. W każdym razie y, pojawi się właśnie ta no, nowa seria z że, żeńską wersją Tora. Tora? E, Torą. Torą. No. E, ale to jest no, naturalna kontynuacja tego ranu obecnego, który, tak, którego no. ostatni tom się ukazał. Bardzo doceniam wozi. Jasona, Arona. znaczy ogólnie doceniam Jasona Arona, ale za e, zmianę kobiety Boże, Boże, zmianę e, Tora w kobietę też bardzo, ponieważ pyszne dupy. Tak, to jest, to jest fanów zawsze, komiksów. To jest zawsze piękne. No. Więc y, tak, no tych zapowiedzi troszeczkę tam było. Nie, może nie aż tak dużo jak dwa lata temu, gdzie po prostu było, było tych zapowiedzi mega mega dużo. Ja wiem, rok, rok, temu rok temu zemdlałem na Tak, prawie, Rok temu więc... była zapowiedź Bowna i był, to był taki wielki szał, a w tym roku no, okej, okay, zapowiedzi było całkiem sporo, kilka fajnych rzeczy, ale nie było takiego wow. Znaczy wydaje mi się, że byłoby to wow gdyby, hmm. gdyby wszystkie były wstrzymane hmm. do Łodzi. Gdyby był Hellboy wstrzymany do łodzi, mm -hmm. gdyby był sknerus wstrzymany do łodzi, to tak. wtedy byłoby naprawdę tak. Takie wtedy byśmy. Ja ja bym, wtedy bym zemlał po pięciu minutach. No. Ale y, dalej super. Tak i bardzo cieszy nas zapowiedź tego, że Egmont chce utrzymać tempo wydawania, co oznacza, że ba bankructwo totalne. W tym roku około 200 komiksów Egmontu się ukazało, bądź też jeszcze się ukaże. W przyszłym roku ma być podobnie. No a Tomasz jak powiedział, że na plan na ten rok zakładał około 150 komiksów, nie wyszło. Więc zobaczymy jak będzie za rok. Ja też się bardzo cieszę cały czas z decyzji, że... Mm. Odrodzenie DC jest w miękkich okładkach. Tak, tak, mega, mega się cieszę również. Dobra, a tymczasem, a tymczasem, możecie posłuchać naszej krótkiej rozmowy z autorem chyba jednego z głośniejszych komiksów, który ukazał się na tym festiwalu w Łodzi mhm. i słyszymy się za chwilę. Naszym kolejnym gościem jest dzisiaj. Jan Mazur. To jest moje imię i nazwisko. Wspaniale. Gratulujemy premiery która sprzedała się prawie cała, prawda? Czy cała zeszła? Znaczy, zeszło wszystko, to co zostało przewiezione na, na festiwal, tak. Mm -hmm. Spodziewałeś się aż tak dużego zainteresowania, czy aż tak dużego chyba, że było nie wiem, 50 sztuk czy coś takiego? No nie, było więcej, było więcej. Zresztą nie, nie, nie spodziewałem się takiego mm -hmm. zainteresowania. To jest super, strasznie, to jest strasznie miłe. Mm -hmm. I to jest tw też twój pierwszy taki najdłuższy komiks opublikowany? Tak, to na pewno jest najdłuższy komiks. Mm -hmm. Poprzedni miał prawie 50 stron mniej. Mm -hmm. um. Zajmujesz się zarówno scenariuszami, rysunkami i yy, yy, piszesz scenariusze dla kogoś. Natomiast jakbyś się czuł yy, na przykład rysując pod czyjś scenariusz? Chyba, że to już się stało, a my na przykład o tym nie wiemy. Tak, tak, to już się stało. Narysowałem kilka odcinków komiksu do scenariusza mojego kolegi i to, był, to były wspomnienia z jego pracy w fabryce kabli. Fantastyczne wspomnienia. I bardzo fajnie się to rysowało, bo kolega napisał te scenariusze pod moje rysunki, więc momentami czułem się, jakbym faktycznie rysował własne pomysły. Jak się nazywa ten komiks? Czy da się go znaleźć? On był w, odci on był w, w jednym z tomów Mydła. Mhm. To było Mechaniczne Mydło, mhm. z tego co pamiętam. Przy okazji też to Pozwoliło mi faktycznie poczuć się jak w końcu rysownik, rysownik rysujący do tego scenariusza i pozwolił mi się przekonać jaka to jest ciężka robota. I zrozumieć tych wszystkich upierdliwych rysowników, którzy nie wysyłali mi komiksów przez cały tygodnie, bo ja byłem dokładnie takim samym gościem przez ten czas. Bardzo edukujące doświadczenie. Na pewno. Czy jest jakiś temat, którego byś się nie chciał podjąć w komiksie? Jeśli chodzi o rysunek czy scenariusz? I to, i to. Znaczy, rysunkowo na pewno jest bardzo dużo takich tematów, bo ja mam bardzo ograniczone możliwości rysunkowe, mm -hmm. więc y, w tym względzie raczej chciałbym się trzymać y, y, takich historii, jakie, jakie dotychczas robiłem. Y, scenariuszowo, no nie wiem, znaczy, raczej, raczej nie zrobiłbym na przykład y, nazistowskiej propagandy, tak? to, to raczej nie. To myślę, że to jest taki temat, z którym mówię stop. Mm -hmm. A tam, gdzie rosną mirabelki, to drzewo z mirabelkami jest bardzo ważnym punktem. Czy ty dorastając też miałeś takie miejsce jak właśnie to z mirabelkami? Yy, wiesz co? Znaczy, myślę, że te mirabelki są raczej takim. Yy, to jest taki. Symbol wspólny dla, y, dla wielu ludzi, dla każdego z. Nas. Wydaje mi się, że one raczej tam są w tym komiksie, raczej po to, żeby spełnić rolę takiego uniwersalnego symbolu, do którego y, czytelnik może się odnieść. To, mm -hmm. to nie, raczej nie wynika z moich osobistych doświadczeń, ale jest takim, tak, jest, jest takim jest takim symbolem, którym coś tam staram się przekazać, mm -hmm. ale nie wynika raczej y, z zawsze tego. Chodziło mi o to, czy ty miałeś takie miejsce, w którym się za, zawsze spotykaliście coś w rodzaju. E... Trzepaka właśnie u nas, czy, czy placu i t.d. A tak, tak, oczywiście, jasne, jasne że tak, pewnie. Znaczy, y, miałem takie swoje miejsce na, na swoim podwórku, mhm. gdzie, gdzie spotkałem się z kolegami, gdzie, gdzie, gdzie byliśmy, byliśmy się z, z, z dzieciakami z innego podwórka, tak? bo oczywiście, oczywiście toczyliśmy, toczyliśmy zaciętą wojnę, więc tak, tak, mhm. jasne, że tak. A, czy jako y, ilustrator chciałbyś się kiedyś podjąć y, zrobienia plakatu filmowego w swoim stylu? To jest zabawne, bo już zrobiłem plakat teatralny mm. dla, y, też dla kolegi, y, ale chyba raczej, chyba raczej nie, bo nie mam cierpliwości do, do poprawek mm. kompletnie. Rozumiem. Czy y, moglibyśmy się spodziewać kiedyś, chciałbyś y, eksperymentować na przykład z animacją? Y tak, znaczy raczej, raczej nie ja bym to robił. Mm -hmm. To już się stało faktycznie. Moja żona jest animatorką okay. i przygotowała krótką animację na, na podstawie jednej ze, ze scen komiksu. Ona zresztą była wyświetlana na, w, tle, w tle spotkania, jest też do zobaczenia na, mm -hmm. na fanpage'u wydawnictwa. No, to jest bardzo guszące, tak? strasznie fajnie, bo mieć animację na podstawie swojego komiksu, więc nie mamy takich skonkretyzowanych planów, ale gdyby kiedyś, to tak, jasne. Mm -hmm. W swoich pracach, zarówno w Mirabelkach, jak i w bibliotece świetnie przekazujesz to, co obserwujesz ze społeczeństwa. Masz jakieś swoje sposoby, czy ulubione momenty na obserwowanie ludzi? Jeździsz z nimi autobusami, czy coś? Nie, znaczy ja, ja zazwyczaj po prostu skupiam się na wszystkim, tylko nie na tym, na czym powinienem, więc to, to, to daje mi bardzo dużo czasu na, na, na, na obserwowanie otoczenia. A w Mirabelkach też... Cała historia dotyczy w sumie grupy, którą można by trochę uznać za margines, o której, tak zresztą jest napisane na okładce, nie każdy chciałby mówić, czy w innej twojej pracy, może w jakiejś nadchodzącej pracy też chciałbyś takie trochę zmarginalizowane grupy społeczne poruszyć? Wiesz, no, to, to, to nie jest tak, że ja mam jakieś zacięcie społecznika, tak? Po Jestem. prostu, po prostu wydaje, mi się, wydaje mi się to ciekawe, wydaje mi się ciekawe jakieś, może częściowo oddawanie głosu ludziom, którzy, hmm? którzy tego głosu zazwyczaj nie mają. I w sumie ostatnie pytanie. Czy masz jakąś ulubioną księżniczkę Disneya? Yy, tak, o rany gościa. Ja kiedyś byłem przygotowany na to pytanie. Yy, to się już zadał? Yy, yy, tak, znaczy, no, znaczy s, s, sam czasem sobie takie pytanie zadaję. Yy, w, wydaje mi się, że aktualnie mój ulubioną księżniczką Disneya jest, yy, jest księżniczka zaplątanych. Okej. Okay. Bardzo ładna odpowiedź. Dziękujemy ci serdecznie za wywiad. Gratulujemy publikacji. Czekamy na więcej. Również dzięki. Więc teraz opowiemy o tym, gdzie rosły mirabelki. O... Mirabelki rosły na każdym osiedlu. zna się czy u nas gdzieś rosły. Pewnie tak. O, natomiast no, no mirabelki tak jak e, Jan wspominał w wywiadzie są tylko takim symbolem. Mhm. O, Oznaczającym to miejsce, i tak dalej, i tak dalej. Obu nam się udało tak, kupić no? na tak. festiwalu Mirabelki. Tak, one chyba już w sobotę po południu się wyprzedały. Przynajmniej ta, jak, ta jak, część jakoś... nakładu, która przyjechała do łodzi? No, no oczywiście, bo to, to mhm. tylko część była przywieziona. Komiks możecie kupić bez problemu, i, i warto jest to y, zrobić. Natomiast dlaczego? Dlaczego warto to zrobić? Ja, ja powiem tak, że od razu muszę się troszeczkę uzewnętrznić. Nawet to sobie w notatniczku wypisałem, żeby się uzewnętrznić w dzisiejszym odcinku. Punkt pierwszy, uzewnętrznić. Tak, y, y, chodzi o to, że... Y, Jesteś tramwajoseksualny. Y, to też, ale by, być, y, chodzi o to, że y, być może popełniłem znowu błąd, tak jak, y, przy, jak schudnąć 30 kilo, ale nie czytałem zapowiedzi, nie czytałem wywiadów o, o danym komiksie. I y, nastawiałem się bardzo mocno na taką, wiesz, po prostu satyrę, że będzie to jakiś zbiór krótkich, prześmiewczych opowieści o dresach z blokowiska. Tymczasem okazało się, że dostałem historię o moim dzieciństwie w pewnym sensie. Ze względu na to, że tam, Potręciło gdzie ros... kiedy? Sam? Potrąciło Nie, nie, nie, może w, mówię, w, pewnym w pewnym sensie. Chodzi o to, że. Metaforycznie. Tak, metaforycznie. Tam, gdzie rosły mi rabelki, opowiada o takiej czwórce kumpli, właśnie z takiego typowego osiedla gdzie te mirabelki to jest to drzewo z mirabelkami to jest to takie miejsce ich spotkań rozważań i obserwujemy co się, co się z tą paczką przyjaciół dzieje na przestrzeni myślę że paru lat nawet mm -hmm. ta, ta opowieść się toczy No i od razu mi się przypomniało to że miałem w, no może nie, nie w wieku tych, tych bohaterów tego komiksu ale tak gdy się miało te 15 lat wzwyż. Miałem taką paczkę czterech osób gdzie mieszkaliśmy właśnie też na takim blokowisku i mieliśmy swój punkt zbiorczy który nie był drzewem z mirabelkami ale była jedna konkretna ławka, ławka w parku. Wtedy to były czasy gdy SMS -y kosztowały dwa złote więc się ich nie wysyłało jeżeli w ogóle miało się telefon komórkowy i wyglądało to po prostu tak że no może nie codziennie ale prawie codziennie godzina tam powiedzmy nie, 16 wychodziło się na dwór szło się w to miejsce i zawsze tam ktoś był i na przestrzeni lat po prostu wiesz, ta nasza paczka tam się zmieniała i w pewnym momencie działo, działy się z nią różne rzeczy i to jest dokładnie to samo jest w tym komiksie i dlatego podczas lektury Czułem się, jak czytając coś, co jest mi mega bliskie, ponieważ bardzo podobną rzecz przeżyłem, no oczywiście nie, nie, nie identyczną, mhm. jak tutaj jest w tym komiksie, ale byłem mega zdziwiony tym, jak bardzo to jest prawdziwe. Pomimo tego, że mamy komiks rysowany w formie patyczaków, tak? co niektórym bardzo mocno przeszkadzało w kolejnym pięknym Bulu na internecie. Bardzo... Bardzo dobrze sobie, zrobionych. Patyczków. Bardzo. So, bardzo tak. Soczyste buldówki, ale bardzo dobrze zrobione patyczaki. Oczywiście, ja bym nawet takich nie dał rady zrobić. No ale tak, bardzo mnie uderzyło pozytywnie w to, że ten komiks jest mi tematycznie tak bliski. I nawet do, w pewnym sensie do podobnych przemyśleń, do, do, do, może nie przemyśleń, do podobnych, to, to co się dzieje na końcu komiksu, tego. Jest też takim dość mocnym odzwierciedleniem tego, co się stało z tą moją paczką znajomych. Mhm. I bardzo mi się w Mirabelkach właśnie podoba to, że to jest taka smutno, smutno, śmieszno, optymistyczno, pesymistycznie. Jezu, to jest wielki mix, ale to jest wszystko w tym, w tym, w tym komiksie. Jest i, i smutno, jest i śmieszno, jest i poważnie i bardzo niepoważnie. I to nie jest historia o takich typowych dresach, chociaż po części też, też to są typowi, typ, typowe adresy, ale jednak to są tacy bohaterowie, z którymi w pewnym momencie nawiązałem nic sympatii. No może nie z wszystkimi. Znaczy, że oni zaczynają wydaje mi się w, odbierasz ich wszystkich podobnie. Mhm. Natomiast później... Gdy ewoluują w tak, różnych tak, kierunkach. Tak, ka każdy no? idzie w, i w innym kierunku i wydaje mi się, że też jak trochę społeczeństwo, każdy, wiesz, masz ma różnych znajomych i dopóki nie wchodzi się na tematy polityczne, to jest ok, a jak wiedzieć, czy to jest... Oh, oh. <śmiech> dokładnie, dokładnie, no. I tak tutaj, no... Najmilej chyba wspominam Siwego. Mhm. O, który raz myślałem, że się uśmiecha, a to było podbite oko. O, bo... Jest chyba najbardziej dla mnie ludzką z tych, z, z tych postaci, bo e, Antek, ten mały, mm -hmm. Antek jest takim psy, psycholem tutaj. No, ale to też jest jak najbardziej bardzo prawdziwe. Bo... Tak, bo, bo tacy, tacy ludzie też, też po prostu są. Znaczy małe psy najgłośniej szczekają, to też druga opcja. Mm, krytyka, która tu się pojawia. Mhm. W, w tym komiksie, w właściwie czy krytyka raczej przedstawienie faktów mhm. ba ba bardziej niż jakaś krytyka bo tu nikt nie ocenia, to te postacie oceniają, autor nie ocenia czy coś jest dobre, czy coś jest tak, złe właśnie to też jest fajna rzecz w tym komiksie, że to nie jest komiks oceniający, to jest po prostu tak, taki, no nie, nie reportaż ale że zbi Obserwacja zbiór spost uczestnicząca zbiór, jakby, zbiór że... spostrzeżeń które jest mega prawdziwa po prostu dla nie. osób, które w takich środowiskach były i dorastały więc... Ja, wydaje mi się, że nie trudno jest w takich środowiskach. No Na każdym blokowisku no, myślę, że to znaczy, taka paczka znajomych musiała gdzieś mieć. Nawet jakby to no. nie byli jacyś powiedzmy e, chłopcy z osiedla, myślę, że, mógłbyś, że byłbyś w stanie to przełożyć na dowolny klimat tak naprawdę. Nawet jeśli to miałoby być coś tak, tak bardzo oderwane od naszego życia, jak jakiś klub golfowy, mm -hmm. e, to też ta historia, też, te, ta historia też by się tam sprawdziła. Hmm, więc jest. Um, Pamiętasz takie pojęcie jak brzytwa Okhama? Nie. Brzytwa Okhama to jest pojęcie. Um, Ockham miał taką teorię um, społeczną, żeby, że wszystko co jest niepotrzebne należy odciąć, że masz, um, masz przekazać tylko meritum bez niepotrzebnego jakiegoś, zamydlania oczu, trucia dupy i tak dalej. Mhm. I trochę w ten sposób podchodzę do rysunków, które, które są w mirabelkach. Dlatego, że mam na nim wszystko, wszystko czego potrzebuję. I tak. czasem są to, rysunki są oczywiście proste, mhm. ale no doskonale, się, doskonale się sprawdza. Jeszcze nazywam, drzewa tak nie umiał narysować. E, w jednym momencie jest mur, na którym jest narysowany pindolec. I, i to, to, jest, to jest mega prawdziwe, bo to już, to już wiesz, że to jest o, osiedlowy mm -hmm. o, o, osiedlowy mur. Te anteny, które są jakieś pola, e, bardzo, bardzo fajna rzecz. Dlatego m, widziałem słowa krytyki mm -hmm. wobec e, sitwy wydającej komiksy swoich znajomych, i tak dalej, i tak dalej. Ale szczerze uważam, że jest głównowarta warta i... E, nie, nie wszystko i o nie wszystkich trzeba mówić. Mhm. Natomiast tak. jeśli nie wiecie o czym, do czego teraz pi, pijemy, to... To macie te... jednego raka mniej, więc... Tak, ale jeżeli, <laughs> bardzo, to, jeżeli bardzo chcecie się go nabawić, to zdaje się nawet wydawnictwo komiksowe udostępniło, prawda? Ten, że przy... No, i, no jeśli, jeśli będziecie chcieli, to już pewnie i tak to znacie, więc mhm. to wydaje mi się, że nie, nie jest jakiś problem. Wracając do ważniejszych rzeczy niż... Mm, bóle dupki. Niż, niż, bu, niż bóle dupki. Warto jest się z tym zapoznać, bo tak hmm. jak ty mówiłeś na początku, też miałem wrażenie, że heheszki będą jakieś i kupowałem bardziej jako ciekawostkę i cieszę się z, z, z, z że, tego że się, co wyszło. Że się myliliśmy. Nie, tak? Znaczy, że, że, że się myliliśmy, tak samo jak ty, nie czytam zapowiedzi, też często nie oglądam zwiastunów do, do, do filmów, tylko idę, żeby zobaczyć co to będzie. Hmm. I tutaj też początek, który jest takim swobodnym osiedlem, mm -hmm. e, zmienia się dość, dość gwałtownie. I znaczy wydźwięk historii zmienia się tak samo gwałtownie jak, jak scena, która to powoduje, dlatego bardzo super, mm -hmm, bardzo super, całkowicie tak. uzasadnione, że komiks zniknął od razu. Z, ze stoiska wydawnictwa komiksowego. No i co, że i kolejny tytuł z wydawnictwa komiksowego z tej linii Nowy Komiks Polski, tak? który mhm. jest bardzo, bardzo fajną rzeczą, co prawda, nie, nie wszystko udało mi się przeczytać, co zostało jak dotąd opublikowane, ale kolejna fajna, mocna pozycja. Myślę, że ku, ku wściekłości, co niektórych będzie w przyszłym roku nominowana niejednokrotnie do Komiksu Roku. Też Jaki się te... końcówka podoba. No Taka bardzo mocno e, skłaniająca do refleksji w pewnym, w, w pewnym sensie i też mo, mocno symboliczna, ba, bardzo fajna, No na pewno jest to coś co zostanie mi w pamięci na długo. No, to prawda, coś się kończy, coś się zaczyna. Mhm. Ta ławka w parku, o której wspomniałem na, na początku yy, o, omawiania tego komiksu, też zniknęła w pewnym momencie. Mhm. Więc yy, no, kolejny raz po prostu mogę to idealnie przełożyć na, na jakieś życiowe doświadczenia. Dlatego też pewnie ten komiks mi się tak, tak mega podobał. No i kolejna rzecz, która nie, nie jest szczególnie droga, jest bardzo fajnie wydana. Jak najbardziej warto, warto sięgnąć. Mhm. Tam okładkowe zdaje się 35 złotych. Dobrze tak, dokładnie. Więc poniżej trzech poniżej dyszek łatwości. Ile by nie kosztowało? Warto Dokładnie ten, ten tak. komiks mieć, warto się z nim zapoznać i, I trzymamy, znaleźć w nim coś więcej niż patyczaki. Dokładnie, tak. bo to jest bardzo poważna publikacja. Tak, I czy mamy też kciuki, żeby Jan Mazur e, utrzymał formę w, przy kolejnych projektach? I dał bo, nam ponieważ, więcej. Ponieważ to jest drugi jego projekt z takimi patyczakami w roli, w roli głównej, drugi, który jest po prostu wart tego, żeby, żeby dać mu szansę przeczytać. No i cieszyć się tym, co zostało tam pokazane. Mm -hmm. Do Jana Mazura jeszcze wrócimy leciutko przy omawianiu zinów. Mm -hmm. Dokładnie tak. A tym, jeśli o zinach mowa, tak, to, to kom... zapoznajcie się z tym, co ma do powiedzenia nasz kolej... nasza kolejna pani gość. Gościnka. <śmiech> nie, nie ma. Obawy. Nie, wiem, wiem, to jest bardzo złe słowo. Po prostu, po prostu przypomniało mi się jedno tłumaczenie z pewnego komicu. Nieważne. Dobra. Przejdźmy do wywiadu. Zapraszamy. Dobra, naszym gościem dzisiaj jest... Anna Krztoń. Bardzo nam miło i parę pytań do ciebie od razu. Powiedz nam, przez ostatnie lata można zauważyć w Polsce, że rozwój sceny zinowej jest coraz większy, coraz szybszy i osiąga coraz większy profesjonalizm, można powiedzieć. Coraz więcej osób przebija się do większych mediów. Sama też niedługo w wydawnictwie komiksowym będziesz miała swoją publikację, prawda? Tak, zgadza się. A jak na ciebie wpłynął ten rozwój, czujesz się jakby częścią, która przyczyniła się do tej profesjonalizacji rozwoju sceny? Znaczy, nie, prawdę mówiąc, nigdy tak o tym nie myślałam, nigdy jakby nie postrzegałam siebie jako jakiegoś takiego czynnika, który wpłynął na to, że ta scena się rozwija, e, bardziej jako produkt tego, że ta scena się rozwija e, i mam takie odczucie, dlatego że ja zajmuję się undergroundem, czy tam zajmuję się robieniem zinów, e, jestem w tym undergroundzie komiksowym tak naprawdę dopiero od paru lat. I wydaje mi się, że bardzo pomocne jest to, że nigdy nie odczułam tego, że środowisko komiksowe traktuje nas, czyli zinowców, jako coś gorszego, dlatego że robimy ziny. Tylko, że raczej to środowisko jest takie bardzo otwarte na, na twórców niezależnych i to jest takie bardzo, bardzo mobilizujące, zwłaszcza na początku, jak masz takie osoby, które widzisz, że się interesują twoją pracą, widzisz, że chcą kupować swoje komiksy i to pozwala jakby na tym początku, który zazwyczaj jest trudny, no bo musisz sobie wyrobić jakąś rozpoznawalność nazwiska, to ta, ta taka przy, przyjazna, że tak powiem, atmosfera pozwala wkręcić się w tą działalność zinową i nie poddawać się tam powiedzmy po pierwszym roku. Więc wydaje mi się, że ogólnie to po prostu jest taka tendencja w środowisku komiksowym, że ono jest otwarte też na tych zinowców i też jakby wspiera ich i traktuje te publikacje zinowe, no może nie do końca na równi z publikacjami wydawanymi przez oficjalne wydawnictwa, ale również jako coś bardzo interesującego i wartego uwagi. Dobra, powiesz nam coś więcej o historii smutku, która będzie opublikowana? To tak naprawdę jest jeszcze taki nieoficjalny tytuł, bo jeszcze do końca nie wiemy, czy to będzie, czy to finalnie ukaże się pod tym, pod tym tytułem. Ogólnie rzecz biorąc, to, to jest komiks, na którego realizację otrzymałam stypendium Gildi, I to jest komiks taki semi-autobiograficzny, który opowiada o, ogólnie rzecz biorąc, o kobiecej przyjaźni w obliczu choroby. Tą chorobą jest depresja. Historia opowiada, to jest historia trzech przyjaciółek, z których właśnie dwie w różnych momentach życia zaczynają chorować na depresję, z różnym przebiegiem i różnym skutkiem. I to, jest, to jest historia, jakby, która mi się przydarzyła, ale ona jest opowiedziana z mojej perspektywy, czyli z perspektywy tej osoby trzeciej, która nie choruje, ale jest blisko tych chorych osób i obserwuje to, jak, jak ta choroba zmienia, zmienia wszystko. Więc no, pracuję, pracuję nad tym już od jakiegoś czasu, jeszcze trochę przede mną, ale wydaje mi się, że już jestem za połową. Jasne, a powiedz nam, bo dużo twoich prac jest opublikowanych również w języku angielskim, czy zauważasz jakąś różnicę pomiędzy odbiorcami powiedzmy, polskojęzycznymi a anglojęzycznymi? Um... Prawdę mówiąc, nie mam jeszcze aż tak dużych doświadczeń, żeby, żeby widzieć tą różnicę, dlatego że tak naprawdę tylko parę razy zdarzyło mi się być na festiwalach za granicą. Raczej druku, drukuję swoje rzeczy po angielsku, dlatego że tak jest mi po prostu łatwiej. Kiedy wyjeżdżam na festiwal jakiś zagraniczny, nie muszę drukować wszystkich komiksów po angielsku, tylko po prostu one już, już są po angielsku. Z takich imprez, na których byłam, które w jakiś sposób zmieniły moje postrzeganie w ogóle tej sceny, to był Elka w Londynie w 2016 roku, który jest tak naprawdę no, dość dużym festiwalem w całości, prawie w całości poświęconym twórcom niezależnym. I jak tam byłam, to miałam takie wrażenie, że, że tam rzeczywiście te komiksy niezależne występują w znacznie większej, większej ilości i są troszkę jednak inaczej traktowane jeszcze niż u nas. Czyli jeszcze bardziej tak, mam wrażenie, że ludzie się tym jarają, właśnie tym komiksem niezależnym i ta impreza też cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. I było widać, że rzeczywiście ludzie, którzy tam przychodzą są stricte nastawieni na odbiór niezależniaków. Dlatego też wydaje mi się, że w Polsce takie imprezy jak Złote Kurczaki są bardzo ważne, bo są to imprezy, znaczy właściwie tylko Złote Kurczaki w tym momencie, są taką imprezą, która jest nastawiona tylko i wyłącznie na komiks niezależny i to jest bardzo fajne, bo pomimo tego właśnie przychodzi tam bardzo dużo ludzi i nie ma czegoś takiego, że my, czyli twórcy komiksów niezależnych, rywalizujemy z wydawnictwami dużymi i ktoś tam może do nas Przyjdzie i coś kupi, jak, je, jak mu starczy pie, pieniędzy po kupieniu tych wszystkich komiksów, które chciał kupić w wydawnictwach. Jak tylko, że. Jak, <głos》>, tak. Tylko, tylko po prostu przychodzą tam osoby, które są stricte zainteresowane tym komiksem niezależnym. Więc to jest bardzo fajne, bardzo wartościowe i chciałabym, żeby takich imprez było u nas jeszcze więcej. To super. Może Szlamfest też kiedyś będzie taką imprezą? No to z, z dwóch imprez jedną zrobiłeś, Łukasz. E, powiedz, e, jaki komiks byś w, w, do, dodała do listy lektur, gdybyś mogła? No jak o to zapytałeś, to jedyne, co mi do głowy, to totalnie nie nostalgia, ale to musiałaby być już dla ostatniej klasy liceum, tak myślę. E, wiesz co... Kończyliśmy na totalnie jednym Tak. Start. Myślę, że znalazło, znalazłoby się parę takich pozycji. Myślę, że bardzo bym chciała zobaczyć Radboja Prosiaka na liście lektur, ale to też już raczej liceum i wątpię, żeby to się kiedykolwiek stało, bo Radbo jest jednak bardzo no, specyficzny, ale myślę, że trafiłby do licealistów i tak samo jak Wilku. My, jak ja byłam w liceum, to praktycznie wszyscy moi znajomi czytali Wilka i wszyscy kochali Wilka, no ale... No jednak Wilku jest pełen przekleństw, więc ciężko mi sobie wyobrazić. Byłoby super, ale nie wiem czy to jest możliwe. W Twoich komiksach często odwołujesz się do swoich przeżyć, do jakichś swoich wspomnień? Czy gdybyś miała stworzyć historię ze swoją ulubioną zabawką z dzieciństwa, to o czym by opowiadała? O, to byłaby historia o pieskach. To byłaby historia o pieskach, dlatego że jak byłam dzieckiem, to miałam bardzo dużo maskotek piesków i one miały gang i robiłam tam różne straszne rzeczy w tym, w tym gangu i w ogóle jak byłam dzieciakiem to bardzo dużo też pisałam książek w, cudzys w cudzysłowie oczywiście i one też przeważnie były o pieskach, więc przypuszczam, że była, byłaby to taka historia o antropomorficznych zwierzątkach, które robią jakieś straszne rzeczy. E, dobra i ostatnie pytanie, jaka jest twoja ulubiona onomatopeja? Kabum. Dzięki serdeczne za wywiad. Dziękuję bardzo. Także ziny jako trochę krótsza forma, więc teraz omówimy ich masę. Masę. Znaczy no, masę, fajnie byłoby powiedzieć masę, tak wcale dużo ich nie ma. Mhm. E, natomiast e, no, w tym roku był stolik zinowy jeszcze dodatkowo, gdzie tak. osoby, które pro produkowały, <głos> Boże. E, które tworzyły ziny mogły zostawić pod opieką swoje mhm. i można je było sobie spokojnie zakupić. Tak. I ten stolik z zinami był bardzo blisko właśnie stoiska Anny Krztoń i e, przyjaciół, że tak to ujmę. E, tak, ja, jak i stoiska Łukasza Kowalszuka, więc y -hmm. to bardzo blisko siebie. Wszystko można było się obkupić bez bezproblemowo, co zresztą uczyniliśmy Jak najbardziej. radośnie. E, no, kupiliśmy różne rzeczy, żeby, żeby nie mówić no, we dwóch ciągle o tym samym. Ale kilka no, polotów. Tak, tak powiemy ale, ale kilka dubli nam się, nam się zdarzyło. Myślę, że zaczniemy od kontynuacji wywiadu, czyli Dokładnie. od uh, Human Interactions uh, Anny Kształtym we własnej osobie. Mhm. Um. Jak ci się podobało? Ponieważ jest to. E, tak, bardzo, z... ciekawa, koncepcja. bardzo ciekawa publikacja, ponieważ pewnie to chciałeś teraz powiedzieć, że jest oparta na e, szkicach, prawda? Takich, które powstały przy okazji niejako. Mhm. I co prawda część z nich została przerysowana, część z nich została tak troszeczkę dostosowana do pu formy publikacji komiksowej, no ale tak, generalnie jest to właśnie taki, nie powiem, że nie Komiks podróżniczy. Dokładnie, tak. Tutaj jest nawet wspomniane, że ten, ta część poświęcona Londynowi jest mhm. taka bardzo inna od reszty i to faktycznie widać. Natomiast, no tak, jeśli chodzi, jeśli chodzi o wrażenia z komiksu, to są jak najbardziej pozytywne. I może, może zacznę od tej jedynej rzeczy, która mi ewentualnie tam mogła trochę przeszkadzać. Mam takie wrażenie, że osoby które są bliskie, a nie krztoń, by na pewno lepiej łapały kontekst niektórych scen. Nie, nie Ale tak jest chyba w, ta, też w każdym ta, ta, ta, wiesz, dowcipie sytuacyjnym, który tak, tak. cię bawi, dopóki go komuś nie opowiadasz. Dokładnie, tak bo po prostu nie, nie, nie mówię, że to, to jest złe tutaj, to są, to, to, to, to, to, to, to, to, mówię, tylko po prostu parę takich scen wyda wydało mi się mocno hermetycznych dla, dla osób, które nie są w temacie, mhm. ale to tylko parę razy tak się tak się zdarzyło. Ogólnie całość całość mi się podobała pod, pod wieloma względami. No właśnie jest fajne to, że jest tutaj taka różnorodność graficzna. Ta, ta część o Londynie bardzo mocno odstaje stylem od, od pozostałej części zina. No ale tak jest tutaj kilka fajnych historii, takich, takich ciekawych przemyśleń o o prostych sprawach tak naprawdę, mhm. o takich podróżniczych. E, Wiesz, ja, ja też odniosłem wrażenie, że to, to pokazuje esencję tej podróży, że, to, że esencją e, powiedzmy właśnie Berlina nie jest zo zobaczenie e, tam bramy mhm. czy, czy muru berlińskiego, tylko to są te uczucia, które, które masz w Berlinie i mhm. zamiast oglądać jakieś. E, durne, gadające głowy, opowiadające o, o podróżach, że hej, tu byliśmy tu w ogóle i tak dalej. Każdemu bardziej polecałbym zapoznać się z Human Interactions, ponieważ mhm. to pokazuje moim zdaniem po co podróżujemy. O to, że żeby było fajnie mhm. i, i yes. jak, w jaki sposób cię to zmienia, nie ma to jakichś głębokich morałów, tylko jest po prostu ukazanie życia jakim jest. Mhm. I to, to jest dla mnie największy plus tego zina, że jest, mm, tak, że do bólu, nie, że, że jest po prostu tak, prawdziwy. Że, że nie, nie jest to zapis taki, taki że A, będąc w Berlinie widziałam to, to i to, tylko po prostu takich <grym> taki, taki krótki, krótkich właśnie scenek, które podczas uczuć tych... Uczuć towarzyszących miejscom, w, w, w, w, w których się było, plus takich przemyśleń, które wtedy się pojawiły, tak jak mm. to... Y przytulanie się na powitanie z kimś, kto ma koleżanki i z kimś, kto, kto, kto nie ma e, mhm. koleżanek. Graficznie zilustrowana. Mi, mi, bardzo, bardzo mi się bardzo spodobała ta scena e, z wysłaniem SMS-a do osoby idącej po drugiej stronie ulicy, prawda? I tak. też takie bar bardzo prawdziwe, więc e, no human interactions. Znaczy ja nie, nie przeczytałem tego poprzedniego zina e, Anny Krztoń, Pass Perfect. Mm, pożyczyć Ci? No możesz pożyczyć. Dobra. Więc nie wiem czy to jest bardziej w, w stylu tego, ponieważ tak sobie tutaj też przypisałem, że okres krakowski, który jest dość podobnym, dość podobną publikacją do, do Human Interactions. No, podobał mi się troszeczkę bardziej, ale może raczej z powodu tego, że był właśnie troszkę mniej hermetyczny, no ale, ale Human Interactions też jak, jako, jako publikację jak najbardziej polecam. No, fa fajna rzecz, do dobrze się bawiłem. Droga nie była, czemu nie? To też bardzo polecam. Warstwa graficzna mi się bardzo podoba. Bardzo mi się podoba łączenie jakby dorysowywanie postaci do, do zdjęć, to, to, to mm -hmm. jest super i ten dwustronnicowa Silesia, no, przepiękny rysunek. Mm -hmm. mógłby Z całą o, pewnością mógłby być bardzo ładnym wydrukiem. Mm -hmm. Polecamy, Jak czekamy jest? na kolejne, czekamy zwłaszcza na komiks, który ukaże się w wydawnictwie komiksowym. Mm -hmm. I co dalej z Zinów? Mm. Ostrożne porady coacha do rady. Tak, Anna Karolina Kaczmarczyk. Kolejny, kolejna. No, to, to jest taka publikacja z nastoma paskami komiksowymi, w których właśnie ten tytułowy coach do rada udziela bardzo nietypowych porad. Ja według mnie bardzo dobrych. I, tak. i ponieważ zdelegalizować coaching i rozwój osobisty mhm. a, przepiękne, przepiękne są te rady. I tak samo bardzo mnie bawi koniec tak, bo z, z, labiryntem, z labiryntem pomiędzy ty a sukces. Przeszedłeś go? Myślę, że tak jak ty. <głos> tak, dokładnie. To, hmm. to, to, mnie to na przykład śmieszy. Tak, tak to, też jest, to też jest cudowne. Anna Karolinę Kaczmarczyk i pracę możecie kojarzyć z facebookowego profilu Carp Lagerfeld i inne ryby sukcesu, gdzie właśnie ukazują się też paski z coachem doradą, z detektywem śledziem, no i z moim ukochanym karpiem Lagerfeldem, z którego Ewent mam magnes na lodówkę, to tak. jest najlepsze. Ewentualnie też na stronie internetowej, no jak to tak, bez spacji <gry> Więc jest, jest wiele miejsc, w których możecie śledzić twórczość Anny, Karoliny, Kaczmarczyk i warto, warto, bo No ja się przy, przy tym, przy tym Zinie no naśmiałem, po prostu bardzo mi się podobało. Mhm. Szkoda, że takie króciutkie, może, może kiedyś jakiś mhm. bardziej pełen metraż. I to są pojedyncze paski, natomiast mhm. e, również od tej samej autorki Detektyw Śledź, wyrolowany, mhm. którego ja nie nabyłem. Tak, którego już nie nabyłeś, jest jedną historią. Mhm. O, czyli dłuższą. Jest pełen metra. Tak, i jestem pod wrażeniem, że da się wymyślić tyle e, puent i dowcipów z rybami. Nie sądziłem, że to jest aż tak wielkie pole, pole do, do popisu, ale e, zaginął pies Roll Mops, Stary. I, i, I później, znaczy od początku tak jest. Jest tylko bar, który się nazywa Ryba Piła. Jest e, tutaj... E, Inna knajpa Barka, gdzie gra Delfin Ksiądz i w dialogach z sali jest Byłaś dzisiaj na sumie. Okay. Zdychałem z każdym kadrem tego komiksu. Mm -hmm. jest, jest, jest niesamowity. O listach w butelce, o wszystkim jest nie, nie Jestem historia. ciekaw czy to co mam na pocztówce, którą też tam kupiłem jest w tym komiksie, bo miałem o a nie, to, to chyba było skarpiem Lagerfeldem akurat, że, że w, był dy, dy, dyktatorem mody, projektantem mody, tak? tak i tak. Wypuścił mega drogą kurtkę i było pytanie, ale kto to kto da za to tyle pieniędzy? Bogusław Lin da. Ja mówię, no cudowne. A, to, to pamiętam z Facebooka. Cudowne. No. I jest jeszcze jeden dowcip, przy którym się y, popłakałem. Nie zdążysz weź moje dorsze. Muszę to przeczytać. Ko komiks jest po prostu po brzegi tym wypełniony i to jeszcze nie wszystko. Na każdej stronie jest parę pięknych dowcipów związanych z rybami. E bardzo, bardzo się uśmiałem. Egzemplarz drugi ze 150. O ty. Wypas. E <śmiech> Kto ma jedynkę? Oddawać. <śmiech> Ka każde każdemu polecam, bo to jest y czy czysty humor w czystej postaci i e, wydaje mi się, że tak samo jak Ostrożne Porady coacha do Rady zasługują, żeby być komiksem w gazecie. O tak. E, bo mm -hmm. no to, to, to byłoby idealne. Śledzę na bieżąco, wy też powinniście śledzić, bo... Bo warto. Tak, mm -hmm. tak bo autorka ma gigantyczny potencjał humorystyczny, który powoli zanika wśród niektórych twórców. Mm -hmm. Także polecamy. Ja, ja się super bawiłem, powinno być ci głupio, że nie kupiłeś Detektywa Śledzia, bo jest najlepszy. Prze przeczytam i pewnie mi będzie głupio. E, natomiast ja z kolei sięgnąłem po rzecz, która się nazywa Esgetto. <śmiech> Esgetto autorstwa Michała Arkusińskiego. I to jest z kolei coś, co e, zdziwiło mnie, iż ma prawie 90 stron. Taki, taki dość po, potężny zin, a e, tam no, chyba 15 zł kosztował w Łodzi, więc, więc mówię... No yy, przejrzałem, przekartkowałem rysunkowo mi się mega spodobało więc kupiłem yy, i to były oczywiście yy, to jest zin, który zdecydowanie bardziej przypadnie do gustu mieszkańcom Łodzi, Zgierza i okolic ponieważ je, yy, miejsce akcji jest osadzone w tych, w tych okolicach yy, ale to nie, nie umniejsza yy, te, temu zinowi w żaden sposób SG to jest zbiorem op stronnicowych opowieści grozy momentami bardzo pomysłowych, które może nie tworzą jakiejś zwartej całości jeśli licząc cokolwiek innego oprócz tematyki poszczególnych opowieści, ale na pewno bardzo doceniam pomysłowość właśnie poszczególnych rozdziałów, które, no twórca poraził mnie tym, że pozytywnie oczywiście, że jest tyle ciekawych pomysłów na bardzo przerażające, dziwne, takie mocno creepy historie. No i to, co już właśnie w Łodzi mi się rzuciło w oczy tutaj po, po lekturze całości, potwierdzam e, rysunkowo, no mega, mega fajna rzecz. Taka, kurczę, nie, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało źle, ale taka bardzo profesjonalna, nie, nie, aż nie zinowa, że, że tak że no, tak. Te... No, roz, rozmawialiśmy też z hmm. Anną o od profesjonalizacji sceny zinowej też tak. możesz zobaczyć, przecież jak Warhaki są wydawane. Tak, tak. To tak. jest ja, dalej zin, ale na gigantycznym poziomie. Po prostu z każdej strony e, SG to wylewa się po prostu masa pracy, którą w, w, musiał. Poświęcić, masa pracy, wysiłku, którą musiał poświęcić twórca, bo tutaj no, no niektóre kadry są naprawdę przesudowne, tak jak na przykład ten, który, na, na który aktualnie patrzę, pokazuję do mikrofonu. Mam nadzieję, że Wam się też podoba. No, no jest, jest mega, mega dobrze narysowany. Jest to komiks niemy. Więc mhm. o, operuje tylko i wyłącznie obrazem, ale robi to w sposób naprawdę świetny ja, ja nie żałuję ani chwili spędzonej przy, przy Sgto. Fajną rzeczą jest to, że na końcu każdej opowieści jest taki szkic i parę słów autora, na, na, który mówi o tym co go zainspirowało. Jest to bardzo fajny dodatek. SG to też jak najbardziej polecam. Niestety, ponieważ nie, nie udało mi się jakoś dojść do tej informacji, nie wiem czy to była premiera na MFC czy też nie, ponieważ tutaj y, nie, ma, nie ma w, w Zinie ża żadnej stopki ani informacji na ten temat, ale premiera czy nie premiera, jeżeli macie szansę zdobyć jakoś SG, to myślę, że zdecydowanie powinniście dać temu Zinowi szansę. No, jest naprawdę. Jest piękny, jeśli chodzi o warstwę rysunkową i bardzo interesujący, wciągający, jeśli chodzi o e, fabułę. Więc ko kolejna fajna rzecz dołączyła do kolekcji. I co dalej? A powrót do Jana Mazura w towarzystwie e, Brzozomira. Militio pro Cristo, Scenariusz Jan Mazur, rysunki Brzozomir. Komiks ma 12, 12, nie pomylił, 12 stron. I opowiada o największym Polaku papieżu i największym papieżu, który był Polakiem. I o tym, jak autorzy go zapamiętali, e, odzianego w leśniącą zbroję. Terminator połączony z papieżem na 12 stronach, bez zbędnych ceregieli. Mhm. Taki e, polski battle pope trochę. Tak, tylko że fajny. Okej, okay, rozumiem. E, polecam. To, to, to jest taka właśnie lektura na kiedykolwiek. Warto hmm. się z nią zapoznać, no, ale w sensie ile osób dupka bolała. Właśnie, właśnie chciałem zapytać, czy, czy to jest taka rzecz, do której trzeba podejść z bardzo otwartym umysłem. Nie wydaje mi się, wiesz, nie? bo to, to, to nikogo nie obraża. Hmm. No. Znaczy, na... Przypuszczam, że kto będzie chciałbyś... Okre... Ko ko kogoś obraża, bo są osoby, które zawsze są w stanie się o coś obrazić. Hmm. A, mi się bardzo podobało. O, wa warto. Warto zwrócić uwagę. Komiks jest cały czas dostępny na gildii, więc też możecie go sobie wysyłkowo Nie, jakieś, jakaś groszowa sprawa. 10 tak? zł albo 9. To. Także warto. Rysunki bardzo fajne, scenariusz yy, dość zabawny. Dla o, o, ostatnią stronę to bardzo chętnie bym widział gdzieś na, na ścianie, w jakiejś antyramie. Piękna rzecz. Mhm co tam jeszcze co masz? masz? Mam jeszcze legendarnych władców Irlandii według Brzoza. I kupiłem sobie tutaj edycję limitowaną z ilustracją, która oho, była oho. chyba o nie wiem, 5 zł droższa tak naprawdę. Och nie. Ilustracja jest super. No jest. A, naprawdę jest mega dobra, no, więc tym jestem zachwycony. A yy, Sama historia opowiada po prostu o, jest adaptacją legendy o tym, jak powsta jak powstał król Mm, całej Irlandii, bardzo fajna rzecz i na końcu w posłowiu e, możecie się dowiedzieć, że autor e, umieszcza wizerunki i opisy polskich władców na swoim blogu. Blog na pewno podlinkujemy, bo bawiłem się super przy tych legendarnych władcach Irlandii i szczerze e, jedna z moich ulubionych pozycji w historii, jaka, się tylko, jaka była wydawana za dzieciaka, to była straszna historia przez ileś tam er. Mm -hmm. I wydaje mi się, że tylko z odpowiednim poparciem z jakiegoś wydawnictwa Jacek Kuziemski byłby w stanie stworzyć polski odpowiednik strasznej historii. Dlatego, że świetnie rysuje, ale też przekłada w tym fakty historyczne. Także wielki plus, też warto się zapoznać. Polecam. Natomiast ja, tak jak już kończąc, dwa ziny autorstwa Krzysztofa Hajna, czyli The Last Robot oraz Warmaster. Warmaster zdaje się był premierą festiwalu. Albo The tak. Robot był premierą, Który z tych dwóch zinów był premierą festiwalową. Warmastera mam, więc tu. Mhm. E, Warmaster jest y, dłuższym z tych dwóch zinów, on ma, zdaje się, 21 stron i jest taką historią, która dla mnie ma fajne rozpoczęcie, środek, koniec i, i absolutnie nie czuję potrzeby tego, żeby to było jakoś wydłużone, czy coś ten sposób. Jest po prostu fa fajna taka z, historyjka z zaskakującym zakończeniem i mega dobrymi rysunkami. Tak mega dobrymi naprawdę tuż tuż jest, jest kosmiczny w, w wielu momentach dla mnie w ogóle wygląda jak linoryt ta, mhm. o, te, ten komiks. Więc taka taka krótka fajna historia z, no, mi się wiesz tuż sam sobie fajnie wygląda ale po prostu te, te stwory które się tutaj pojawiają no, no jest, jest to wszystko bardzo fajne. To jest i okładka wygląda jak podręczniki starych herpegów tak dokładnie to, to jest super dokładnie tak i tutaj trudno cokolwiek powiedzieć o fabule bez zdradzania praktycznie wszystkiego, co w niej jest. Jest A... dużo bicia się po mordach, Tak, ale jest to bardzo fajne. Się... mi się bicia po mordach. Tak, tak. Są czarodzieje, są potwory, Dungeons and Dragons. Jest wszystko, ogóle... co byś chciał, żeby było w starej przygodzie z Warhammera, w którą grałeś, jak miałeś 12 lat. Dokładnie. I bardzo fajnie się to czytało, jeszcze fajniej się przeglądało, więc... Super, jak... Wartość graficzna też jest kosmiczna. Tak, jak najbardziej. Natomiast jeśli chodzi o The Last Robot to jest z kolei rzecz, która no ni niestety nie przypadła mi do gustu tak bardzo jak bym chciał tutaj z kolei po zakończeniu e, po zakończeniu lektury tegoż, tegoż Zina aha, który został wydany w, w czerwcu tego roku czyli to Warmaster War War było festiwalową premierą no tutaj mam takie wrażenie, że te, tej historii by się po prostu przydało tak ze cztery strony więcej, ponieważ ona strasznie szybko się kończy a ponieważ e, Akcja ostatniego robota jest, hmm, powiedzmy, też taki dość duży okres czasu obejmuje. No to miałem takie wrażenie, że tro, troszkę za szybko została historia opowiedziana, ale za to kolejny raz bardzo fajne rysunki, znowu mega dobre użycie tuszu, y, jest, jest fajny pod kątem graficznym jak najbardziej. Też z dość ciekawym y, zakończeniem, tylko, czy, tylko właśnie to jest to, to, co mówię, że mógłbym mieć tak spokojnie z 8 stron więcej i myślę, że ta historia byłaby pełniejsza, wtedy dużo bardziej by mi przypadła do gustu. Y, no ale tak, y, ob, oba te ziny bardzo fajnie wydane, więc też jeżeli będzie, będzie jakaś okazja, jeżeli nie wiem czy to na, na gili pewnie, pewnie gdzieś tam jest na gili dostępne, ale yy, rzu, rzuć się o tym. W większości ok. zinów yy, macie Utwór, Tak, utwórców można bez problemu myślę dostać. Dokładnie. Więc y, tam zdaje się na, na końcu Warmaster War są podane to właśnie Facebook. I tak będą zlinkowane w opisie, więc Dokładnie, znajdziecie. Więc, więc w, warto, warto też się, sięgnąć. Rysunkowo naprawdę fajne. No i cóż, no tych zinów trochę, trochę było. Też nie wszystko kupiliśmy. Jednych nazwijmy to zinów dzisiaj nie będziemy omawiać, bo muszę jeszcze skończyć je czytać. Mhm. E, jest to Baras, no, czy, znaczy były na stoisku zinowym. No właśnie, były na stoisku zinowym, ale czy, czy nazwać to zinem? Hm. Nie, nie wiem, ale zobaczymy co, co powiesz kolejnym no, razem, prawda? Za dwa tygodnie wypowiem się o Baras, o trzech numerach, które były dostępne. Mhm. A tymczasem czas na kolejną rozmowę. Dokładnie, więc zapoznajcie się, a my wracamy za chwilę. Naszym kolejnym gościem jest Krzysztof Ostrowski, redaktor naczelny wydawnictwa NONSTOP COMICS. I, yy, chciałbym zacząć od pytania nie o samo wydawnictwo, ale także o twoją twórczość, ponieważ jesteś rysownikiem, animatorem, yy, muzykiem, byłym wykładowcą. I teraz właśnie zostałeś redaktorem naczelnym wydawnictwa komiksowego. I, ja, jak to się stało? Jak do tego doszło? Jak większość tego w tego typu przypadkach, przez przypadek jakiś, zbieg okoliczności, nie wiem, tak naprawdę to nie wiem. Dostałem telefon z pytaniem, powiedziałem, że bardzo chętnie. A czy pomimo nowych obowiązków dalej masz czas na tworzenie komiksów? bo Była zapowiedź swego czasu Wolfi, chyba jeszcze się nie ukazała ten, ten komiks, czy, czy pracujesz nad nim? Yy, tak, narysowałem yy, w, w lipcu narysowałem jedną stronę. Yy, ten projekt gdzieś krąży, jakby projekt tego projektu krąży i tam aspekt finansowy próbujemy zabezpieczyć przed przystąpieniem do realizacji na, na, pełen, na pełen etat tego komiksu, więc ten projekt jakby jest gdzieś w trakcie realizacji, można tak powiedzieć. Natomiast twoim ostatnim dziełem komiksowym było Narko i to był komiks, tutaj przyznam się szczerze, dla mnie bardzo, bardzo jeden z ciekawszych komiksów ubiegłego roku. I czy z, y, zabierając się za ten projekt, byłeś y, świadom tego, że tak, znaczy czy spodziewałeś się tego, że tak dobrze zostanie przyjęty? Znaczy powiem Ci tak, y, tak oczywiście, jakby, nie nie wiem, y, to jest w ogóle jakby to narko jest jakby po, po, po, pobocznym jakby... To, to wyniknęło jakby z tego, że próbowaliśmy zrobić tą Wolfię, szukaliśmy wydawcy i zgłosiliśmy się do krytyki politycznej między innymi i oni w trakcie szukania właśnie jakby możliwości zrobienia tego projektu Wolfia zaproponowali zrobienie Narko w międzyczasie i jakby to był bardzo ciekawy projekt, ponieważ zapewnili yy, dużo materiałów, dostęp, jakby os osoby z którymi można było rozmawiać, na podstawie których historii, później scenariusze powstawały więc jakby to była bardzo interesująca praca pod, pod względem jakby konstruowania scenariusza, którego autorem jest Dana Łukasińska I, i później rysowanie tego było też ciekawe, ponieważ scenarzystka dała wolną rękę i można było się tam trochę wyżyć od strony graficznej i pomyśleć, pokombinować jak to wszystko opowiedzieć. Więc cieszę się, że mówisz, że odbiór był dobry, bo prawdę powiedziawszy ja jakoś nie, nie, do, do mnie nie docierały te, te informacje, że to jest dobrze przyjmowane, czy nie jest dobrze przyjmowane. Więc gdzieś tam sobie ten komiks zafunkcjonował przez chwilę. I... A czy można się spodziewać jakichś nowych wydań twoich starszych tytułów, typu Plastelina czy Nadzwyczajni? Nie sądzę. Ja nie lubię swoich starych komiksów. Znaczy... Przewa, przeważnie jakby yy, pa, pa, patrzę na te rzeczy dosyć kryty, krytycznym okiem i jakby w swoim czasie bardzo byłem z nich zadowolony, teraz jakby yy, zrobiłbym to pewnie inaczej, więc może za parę lat, jak będzie jakaś okazja, ale w tej chwili nie, w ogóle nie ma takich planów, ani, ani pomysłu się nie lęgą Raczej skupiam się na tym, żeby zrobić coś nowego. No Właśnie skoro już o nowych rzeczach, czyli przejdźmy do Non-Stop Comics, nagrywamy ten wywiad w sobotę, czyli jeszcze nie można podsumować weekendowego festiwalu, ale jak, jak oceniasz przyjęcie dotychczasowe, bo już były prawda, preordery no, waszych tytułów. Jak, jak to wygląda? Czy, ty, czy jest optymizm czy na kolejne miesiące? Tak, jest. Jest między dobrze a bardzo dobrze w tej chwili, ale jest dopiero tam 11 rano, więc... A co najlepiej schodziłeś się, można zapytać? Paper Girls, Tanger, Girl, Bond, Rat Queens i Giant Days, albo Giant Days, Rat Queens. Taka chyba tendencja jest taka. Na pewno Paper Girls i Tanger Girl są najczęściej kupowane. A czy z Sonią Dragą za plecami pracuje się łatwiej, czy jest nawet troszeczkę trudniej? Nie no, pracuje się... Jakby... Nie wiem, nie mam skali, żeby porównać. Pracuje się łatwo, jakby... Duże wydawnictwo to są większe możliwości. Jakby mogliśmy wystartować z dosyć szeroką ofertą, a nie stopniowo tą ofertę od jednego komiksu budować. Więc to, to, jakby, to, to jest jakby ogromny plus pracy w tak dużym wydawnictwie, że, że na dużo więcej rzeczy można sobie szybciej pozwolić. No właśnie też chciałem zapytać o Wasze zapowiedzi, ponieważ zostały one ujawnione praktycznie do połowy przyszłego roku. No i czy to nie jest tak troszeczkę zbyt optymistyczne podejście? Czy, czy zakładacie może, że któryś z tych tytułów może, nie wiem, gorzej zejść, zmieniać ten, ten, ten plan wydawniczy? Oby tak nie było no, oczywiście. W zapowiedziach to jest jakby, to, to się ukaże. No. Jakby na pewno chcielibyśmy każdą serię dociągnąć do końca. I tu, tu, tu w ogóle to nie ulega kwestii a w międzyczasie jakby pracujemy nad, nad nowymi licencjami. Nie, nie, no na, na razie jest, jest to zaplanowane z jakimś wyprzedzeniem i optymistycznie do tego podchodzimy. Ponad połowa chyba waszej oferty zapowiedzianej to są komiksy z wydawnictwa Image, co oczywiście bardzo mnie cieszy, ale dlaczego akurat to wydawnictwo? Bo jest najfajniejsze a może nie tyle wydawnictwo jest najfajniejsze, co ma najfajniejsze komiksy plus jakby było do tej pory najmniej reprezentowane na naszym rynku, co jest dziwne, bo ma najfajniejsze komiksy więc no, jakby naturalnie tą, tą, tą wydawało się, że wypełnienie tej luki jest dobrym pomysłem i, i, ten, i za, za, za tytułami z Image'a poszły też jakieś inne tytuły typu Giant Ace Boom, z Boom Studio czy, czy Tangirl, Girl czy, ten, czy Bond ale Image jakby był Pierwszym pomysłem i pierwsze tytuły, po, jakie, po z jakimi się rozglądaliśmy, to były właśnie tytuły z Image. Tutaj może nie będę pytał o konkretne tytuły, ale powiedzmy na drugą połowę przyszłego roku planujecie tak mniej więcej utrzymać tą proporcję, czy może pójść w jakieś inne kierunki komiksowe? I tak, i nie. No, planujemy podtrzymać ten kurs, który zaczęliśmy jakby od, od, od tych pierwszych komiksów, natomiast mamy pomysły na trochę poboczne ścieżki, którym chcielibyśmy pójść w przyszłym roku, czyli mamy pomysły na jakieś francuskie tytuły, więcej europejskich. Oprócz Torpedo i Ducha Gaudiego, które wydajemy jeszcze w tym roku, mamy pomysły na rozbudowanie jakby tego segmentu naszej oferty, czyli większy format, sztywna oprawa, klasyczne europejskie formaty właśnie albumowe. I takie ostatnie pytanko, tutaj już pewnie nieraz ono padało, ale zadam je jeszcze jako kolejna osoba, czy będzie niezwyciężony Invincible? Nie wiem. Z Invincible jest taki problem, że jakby to też był, mieliśmy, mieliśmy ten pomysł, niestety plany pokrzyżowała adaptacja filmowa, ponieważ razem z ogłoszeniem jakby tej adaptacji, odskoczyły ceny licencji, co w przypadku tych 20 iluś tomów zrobiło się astronomiczną kwotą, więc yy, przekreśliło to przynajmniej jakby w tym wczesnym stadium, stadium rozwoju wydawnictwa. Liczę, że film będzie totalną klapą, te ceny spadną drastycznie i wtedy jakby do tego pomysłu wrócimy. Dobrze I tym optymistycznym akcentem yy, dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Krzysztof Ostrowski. Dziękuję bardzo. No to wypadałoby powiedzieć coś, Krzychu, o Jednym z komiksików, tak. które zostały opublikowane. No, no, tak, Krzysztof Ostrowski powiedział w wywiadzie, jeszcze raz to podkreśli, podkreślimy, że Giant Days było najmniej dobrze sprzedającym się komiksem na stoisku, ale wciąż dobrze. No więc pomyślałem sobie, że w zalewie, po prostu mega zalewie recenzji pierwszego tomu Paper Girls, którego w internecie pojawiła się już cała masa, Warto wspomnieć o, o właśnie o tym tytule, który chyba przynajmniej na festiwalu w Łodzi spotkał się z najmniej gorącym przyjęciem. Giant Days jest komiksem wydanym oryginalnie przez Boom Studios, konkretnie przez imprint Boombox, który składa, na który składają się autorskie pomysły skierowane dla czytelników w każdym wieku, ale ze względu na to, że najbardziej popularnymi tytułami tam są właśnie to, pewnie znowu przekręcę tytuł Lambert James Lumber James. Lumber James oraz właśnie Giant Days. Można powiedzieć, że to jest też taki imprint skierowany raczej dla młodszego czytelnika. Giant Days jest tytułem, który jest taką fajną, fajną odskocznią w, we wrześniowej ofercie Nonstop Comics, ponieważ o ile James Bond je, je, i Tank Girl jest takim tytułem raczej powiedziałbym mocno skierowanym dla męskiego odbiorcy. Paper Girls i Rad Queens z kolei jest takie bardzo uniwersalne. To Giant Days z kolei wydaje mi się, że jest tytułem bardzo, który, który lepiej odbierze żeńska część czytelników. I jest to też taki tytuł, który wypełnia w pewnym sensie niszę na naszym rynku, ponieważ trudno mi jest wymienić takie tytuły dla Nastolatków. Nie nie, nie, komiksów dla dzieci mamy dość dużo. Mhm. Mamy dużo rzeczy dla, nazwijmy to umownie, dla dorosłych, e, dla dojrzałych czytelników, a jest, jest ta cała masa superbohaterów, które są przede wszystkim dla, dla e, facetów, tak? A e, komiksów takich typowo dla nastoletnich e, dziewcząt jest, jest raczej niedużo, tak na szybko umiałbym wymyślić, nie wiem, Miss Marvel. Z Marvel Now? No już Lambert James wspomniana. No to, to wiesz, chodzi mi o rzeczy obecne na naszym rynku. A na Lam naszym rynku. Lamborghini ty zostało tylko zapowiedziane. Te, no. Znaczy wiesz, patrząc na to jak się sprzedaje to mimo wszystko saga, nie że jest skierowana tylko trafia do... Tak, tak. To, to... Saga trafia do wszystkich. Tak, saga trafia do wszystkich. Zresztą na stoisku muchy swego czasu pani Krystyn powiedziała, że więcej, przynajmniej rok temu na festiwalu komiksowym w Łodzi, więcej kobiet niż, niż, niż facetów kupiło u nich tą sagę, która się zresztą wyprzedała do zera w pewnym momencie. No, ale to jest jednak tytuł, który no, nie polecałbym 15 latce ze względu na różne dzi dziwne rzeczy, które się tam zdarzają. Chociaż z drugiej strony, my, my tam myślę, że w wieku 15 lat czytaliśmy naprawdę różne dziwne rzeczy. Dokładnie, tylko nie ma sposobu, żeby to udowodnić. Dokładnie, tak. Nikt nam niczego nie udowodni. Natomiast Giant Days, o czym jest Giant Days? Giant Days jest komiksem o y, trzech dziewczynach, które y, rozpoczynają studia w jednej z angielskich, brytyjskich y, y, uczelni. No i każda z nich ma bardzo różny charakter. Jedna ma pewne kłopoty z zachowaniem nerwów, utrzymaniem nerwów na wodzy. Jedna jest bardzo kiepska jeśli chodzi o kontakty międzyludzkie. No i jest ta, ta trzecia, która ma, jak to zostało ujęte na tylnej, na tylnej okładce komiksu, ma skłonności do dramatyzowania. No i właśnie królowie dramy jest właśnie początkowo, przynajmniej bardziej skupiony na tej ostatniej z dziewcząt. To, co mi się spodobało w Giant Days to jest to, że właśnie mm, twórcy, czyli John Allison oraz rysowniczka Lisa, Lisa Traiman stworzyli taką fajną, naturalną komedię, która no trafiła do mnie, może nie jest to komiks, który odmienił moje życie, ale trafiło to do mnie ze względu na dużą dawkę fajnego humoru, na taką naturalność tych postaci, na to, że rysunki, które są mocno kreskówkowe, jednak fajnie, fajnie pasują do przedstawionej historii. No i też przede wszystkim ten podtytuł Królowie Dramy, on się nie wziął znikąd w pewnym sensie, ponieważ wydanie oryginalne nie ma podtytułu, jak tak sobie sprawdziłem, ale to tylko tak w ramach ciekawostki. Fajnie, fajnie pasuje do treści komiksu, ponieważ mamy to, tu komiks, nie, nie ma ratowania świata, po prostu jakichś spisków, nie ma tu Gotham Academy, gdzie na 15 stronie się okazuje, że po, pod gothamskim Hog Hogwartem mnóstwo tajemnic się skrywa mhm. i wszystko trzeba sprawdzić. Tutaj po prostu mamy opowieść o codziennym takim ży życiu, o problemach z facetami, o problemach z kontaktami międzyludzkimi, jakimiś dziwnymi rzeczami, które się mogą się zdarzyć pra praktycznie każdemu z nas i jako ta taka opowieść całkiem fajnie się to sprawdziło, czyta się to bardzo szybko, jest, jest takie naturalne właśnie fa fajne jest to, że to jest taka naturalność, nie ma tutaj niczego wymuszonego Taka lekka, lekka, zabawna historia do, do przeczytania, nie wiem, po, po, po obiedzie nas na jeście. <śmiech> Taka... Masz osobną kubkę komiksów tak, na tak, tak, dokładnie. To jest kubka opisana na po obiedzie. To co, jest typowe, to, jest, to, co jest typowe dla komiksów z Boom Studios, to jest to, że one się składają z czterech numerów, mhm. więc to są takie wydania zbiorcze, które są krótsze, ale za to wychodzą częściej, przynajmniej w Stanach. No i tutaj też właśnie to, że pierwszy Tom Giant Day składa się z czterech zeszytów, plus tam galeria okładek i tam parę takich bonusików na końcu sprawia, że to się też czyta bardzo szybko, ale nie, nie wydaje mi się, by był to czas stracony, by, by decyzja o zakupie tego komiksu była, była zła. Bardzo mi się to spodobało. Może nie będę jakimś wie, wie, wiernym, prawda, wielkim fanem wyczekującym z transparentem pod katowickim wydziałem wydawnictwa. Swoją drogą, Non stop Comics jest z Katowic. Kurczę, bo ja, bo ja się spodziewałem, ja, mi się wydawało, że to jest tylko oddział w Katowicach, a tymczasem mamy tutaj Plac, plac Grunwaldzki Katowice, więc kurczę, mamy, mamy bliziutko. Jakby co tam, wiesz, pani, Soniu... <grych> tak, pa, <grych> pani, pani Soniu Drago prosimy, prosimy o wywiad, no to mamy blisko. W każdym razie wracając do komiksu, no bardzo, bardzo fajnie mi się to czytało. Myślę, że spokojnie po kolejne to my sięgnę, zwłaszcza, że cena okładkowa to jest tylko 40 zł więc yy, tam na festiwalu było bodajże za 32 pewnie w dyskontach też można w, tych, w okolicach tych cen, tych cen trafić yy, no jest to fajna rzecz yy, ogólnie prawie całą wrześniową ofertę wydawnictwa Nonstop Comics oceniam bardzo fajnie myślę, że jeszcze do tych tytułów się wróci mhm. no ale tak ale Giant Dej zdecydowanie Spodobało mi się, nie jest to tytuł dla wszystkich, jeśli lubicie superbohaterów, to tutaj właściwie nie macie czego szukać, ale jeżeli wam się spodobały takie rzeczy bardziej obyczajowe, lekko komediowe to, to i Giant Days też powinno być jak najbardziej w Waszym guście. No i jedyny taki ma, mały, mała wada tego komiksu, ale tu już wiem, że wydawnictwo jest świadome tego błędu i w kolejnych tomach to zostanie poprawione, no na tyle okładki John Allison został podany jako kobieta. Ale to, to się zdarza. Sam, sam pamiętasz, jak prze, przekręcaliśmy ładnie pł płucie, prawda, twórców pracujących dla Janka Animal tak. typu Cecil Castellucci. No więc to, to się zdarza, ale fajne jest to, że właśnie wydawnictwo już wie i będzie szybka reakcja. Mhm. Więc, więc to jest po, taki powiedz, kolejny plus. Powiedz mi odnośnie tego y Komu byś to jeszcze polecił na podstawie komiksów, które się podobały? W sensie jeśli się komuś na przykład podobał, tak z moich skojarzeń, bo mhm. ja to tylko kartkowałem jeszcze nie miałem okazji przeczytać. Uh, trafiłoby to w osoby, którym się podobał Archie i Gotham Academy? Kurczę, Archie to była właśnie rzecz, którą chciałem powiedzieć. Znaczy, no tak, jeżeli. Gotham Academy bez tej elementu. Mhm. Znaczy, no to, to jest tak, no Gotham Academy jest takim tytułem bardziej raczej puszczającym oko do fanów Harry'ego Pottera, niż, niż do osoby, niż, niż, niż takich bardziej obyczajowych opowieści. Myślę, że Giant Daisy na pewno by się bardziej spodobało fanom Archie'ego niż, niż fanom Gotham Academy, których jest pięć osób tak naprawdę, więc czego jedna to ja. No jeszcze Damian, ja. Nie, no to już są trzy. Trzynaście. Okej. Więc tak, myślę, że jeśli Archie się komuś podoba, to John Days też powinno być fajne. Jeśli znacie Lambert Jane's, też, też to też się powinno spodobać. Chociaż tematycznie jest to zupełnie co innego, ale, ale taki, taki stylistycznie o, bardzo, bardzo podobna rzecz. Nie, nie jest to coś dla fanów superbohaterów na pewno, ale jeśli ktoś się nie boi i sięgnie, to, to jest duża szansa, że się spodoba. Dobra, więc przed nami jeszcze jeden wywiad i wracamy z ostatnią recenzją komiksu po nim. Mhm. Naszym następnym gościem jest... Kasia Kamieniarz, wytwórnia Słowobrazu. To jest wydawnictwo, które cztery razy wspomnieliśmy w podcaście i cztery razy pomyliłem nazwy, za co jeszcze raz serdecznie przepraszam. I takie pytanko, ponieważ dość niespodziewanie okazało się, że Legion Kroniki pojawiły się na festiwalu w Łodzi. I czy jesteś zadowolona, bo pamiętam, w Jamiec Legion były problemy wydawnicze na początku? Z z Legion rzeczywiście były dość duże problemy wydawnicze, bo cały nakład wrócił do drukarni. Potem jak zaczęliśmy przeglądać i zobaczyliśmy, że w środku są bardzo ciekawe rzeczy, że pewne strony odbijają się nie w tych miejscach, gdzie w ogóle powinny. Natomiast w przypadku Legion Kroniki sprawa wygląda naprawdę dużo, dużo lepiej i myślę, że gdybym nie była zadowolona, to po prostu nie puściłabym tego dalej, nie puściłabym tego do sprzedaży, więc tak, jestem zadowolona. Słowobraz jest jednym z takich trzech nowych wydawnictw tegorocznych, które zadebiutowały, może nie będziemy mówić o konkurencji, ale jak to się stało, że postanowiłaś założyć to wydawnictwo? E, jakby decyzja o tym, że e, słowo jak dojdzie do skutku to był naturalny e, ciąg sytuacji, która się działa wcześniej. E, ja mniej więcej od około, około pięciu lat współpracuję z Taurusem w zakresie korekty i redakcji tekstu dla bardzo wielu ich komiksów. I jakby w naturalny sposób. Myślę, że to jest też taka ścieżka, którą przeszedł na przykład Kuba City, tak? Przejście od bycia tłumaczem, do tego, żeby wydawać własne rzeczy. I u mnie chyba było dość podobnie, że właściwie miałam taką potrzebę, żeby w pewnym momencie zacząć coś robić dla siebie, żeby te rzeczy po prostu były bardziej moje. I Jamies Legion był twoim pierwszym pomysłem? Tak, natomiast... Jakby starałam się w momencie, kiedy e, za, e, zainicjowałam OMG, e, starałam się w sumie chyba łącznie o 5 albo 6 tytułów, e, z czego e, no między innymi były takie komiksy, które być może zostaną jeszcze w Polsce wydane, bądź nawet takie, które już wtedy były zajęte. Natomiast w większości rozchodziło się niestety o pieniądze, więc akurat w przypadku jest Legion tutaj były bardzo takie ostre negocjacje cenowe. Powiedziałam, że po prostu nie mam więcej pieniędzy na ten, na ten tytuł i właściwie troszeczkę się na tym zatrzymało i dzięki temu właściwie doszło to do skutku. Natomiast rzeczywiście rozważałam też inne tytuły. Jak oceniasz przyjęcie jest Legion? Patrząc pod takim, pod takim kątem, jakby niskie, niskie, niskich nakładów na promocję, bo tak naprawdę bardzo niewiele się staraliśmy wypromować, a jest Legion to uważam, że się bardzo dobrze sprzedał. Się sprzedał. Na tyle na ile się sprzedał do tej pory, bardzo pozytywnie to oceniam. Myślę, że teraz będzie to już dużo słabsze tempo sprzedaży, ale wydaje mi się, że jesteśmy w stanie też nad tym popracować. To, to co mi się spodobało w słowobrazie, to ta wasza aktywność facebookowa, taka dość nietypowa, bo i zdarzyło się na przykład, nie pamiętam, żeby jakikolwiek inny wydawca to zrobił, ale wskazywać rzeczy w komiksie, które nam się nie podobały, a wy, wy tak, takie coś zrobiliście, albo próbowaliście rozkręcić ten klub dyskusyjny i to, z, z mojej perspektywy to się chyba troszeczkę nie przyjęło, ale czy poddajecie się, czy, czy próbujecie to jeszcze jakoś rozkręcić? Znaczy... To jest trochę tak, mamy jeden tytuł i tak naprawdę mnóstwo pomysłów e, takich e, mniej związanych z wydawaniem, a bardziej związanych z taką e, działalnością w ogóle promującą sam gatunek. E, i, I sądzę, że to się będzie dalej działo, e, czy się przyjęło, czy się nie przyjęło. Może to jest też kwestia tego, że tak naprawdę jak, jako e, nowa inicjatywa, nowe wydawnictwo, to nie jesteśmy w stanie się za bardzo mocno przebić bez jakichś większych nakładów promocyjnych I, i wydaje mi się, że to jest głównie jakby ta rzecz, która wpływa na to, że no ludzie po prostu nas jeszcze tak dobrze nie znają. Natomiast jeśli chodzi o te wady, wiadomo, że żaden, żadne dzieło nie jest pozbawione wad, tak? Jeżeli coś się czyta, nie wiem, pięć, sześć razy, a to jest mniej więcej sytuacja, którą ja miałam z Legionem, przygotowując do druku, po prostu musiałam go przejrzeć w wiele razy, to w pewnym momencie zaczyna się do, dostrzegać bardzo różne rzeczy tak? i e, zaczyna się doceniać bardzo mocno e, pewne zalety, ale też rzucają się w oczy wady I, i wydaje mi się, że jakby uczciwym e, w stosunku do czytelnika jest postawienie e, sytuacji właśnie też pod tym kątem, tak? że e, bardzo fajnie, bo udało nam się wydać, e, udało nam się pokazać, że to jest fajna rzecz, natomiast to, to nie jest rzecz pozbawiona wad. Podejrzewam, jak, jak każdy komiks. Jak wspomnieliście o tym, że jedna postać się zmienił jej się wygląd w trakcie trwania komiksu, to było dla mnie zaskakujące, bo nie, nie przyuważyłem totalnie. Natomiast też nie można zapomnieć o limitowanym slipcase, który został niedawno ogłoszony i to też jest takie dość nietypowe i skąd, ten, skąd te ręczne wykonanie tego slipcase'a będzie, prawda, bardzo limitowany nakład, no i skąd pomysł na tak no na ten ślibkać Pomysł wynika właśnie z tego, że chcemy e, robić takie rzeczy dla czytelników, tak? na zasadzie promować po prostu gotunek, pokazywać, że e, może na to patrzeć jeszcze właśnie od takiej e, bardzo fajnej kolekcjonerskiej strony. Ja wiem, że to e, jest właściwie tak, jak, jak mówię o tym, to to się wydaje takie oczywiste, tak? ale z tego, co się orientuje, ten wydawca do tej pory nie poszedł w tą stronę. Tak? A, a wydaje mi się, że to jest e, coś bardzo fajnego, tak? żeby pokazać e, czytelnikom, to może być jeszcze wyższe. Półka, tak? To może być jeszcze, e, jeszcze fajniejsza kolekcjonerska rzecz. Także... To gdzieś się tam właśnie e, pojawiło nas za, na zasadzie, zróbmy coś jeszcze fajnego dla naszych czytelników, tak? Nie będzie to e, nic wielkiego, natomiast e, być może niektóre osoby po prostu będą e, mogły z tego skorzystać, tak? No i odzew był całkiem fajny, bo nawet lista rezerwowa się utworzyła. Czy, czy może w, przy kolejnych tytułach, o, których zaraz, o które też zaraz zapytam, też będą podobne pomysły? E, przy kolejnych być może. Ja nie wykluczam, że po prostu w pewnym momencie będziemy się też skupiać na jakichś takich bardzo ekskluzywnych rzeczy ale też e, nie chciałabym zupełnie iść tylko i wyłącznie w tą stronę. Wydaje mi się, że takie bardziej mainstreamowe i przystępne rzeczy e, to jest coś, e, co warto eksploatować. Tak? E, nie upieram się przy tym, żeby nie wiem, wydawać w twardej okładce na kredowym papierze rzeczy, które jakby no, niekoniecznie muszą na to zasługiwać, znaczy może nie to, że nie muszą na to zasługiwać, ale jakby nie pasują do tej formy e, wydania. Myślę, że trzeba po prostu w tej kwestii dobrać e, centralnie, formę do tego, do, do tego, czym jest dzieło, tak, więc w przyszłości być może nasze komiksy nie będą wcale tak fajnie twardo-okładkowe, ale nie dlatego, żeby, nie wiem, ciąć koszty, ale dlatego, że, że po prostu dzięki temu będą bardziej może przystępne, tak? do niektórych form po prostu taka twarda okładka się nie sprawdza. A skoro już mowa o przyszłych komiksach, to jakie macie plany? Czy możesz coś ujawnić? Na razie jeszcze nie będę ujawniać, aczkolwiek zostajemy w bardzo podobnym klimacie co do tej pory, głównie jeżeli chodzi o scenarzystę. No i tak jak mówiłam, w Warszawie ten kolejny komiks to jest też taka rzecz, może bardziej zbliżona do, do pierwszego Legionu, do, do Jamies Legion. I tym razem właśnie to chyba będzie miękka okładka, no i troszeczkę chyba też mniejsze. Także już jakby wszystko jest prawie zaklepa, za moment zaklepane, więc... Jakiś termin przybliżony? Na razie, celuję w luty przyszłego roku. Zobaczymy jak to wyjdzie, bo to jest zupełnie taka, taka wstępna prognoza. Zobaczymy, czy to się uda. Dobrze, to bardzo dziękujemy za rozmowę. Super, również bardzo serdecznie dziękuję. Kilku nowych rzeczy się dowiedzieliśmy. Tak. tak. tak. I czekamy, i czekamy. No. I, I czekamy. Natomiast, żeby nie przedłużać, przejdziemy do ostatniej pozycji, którą e, chcę dzisiaj omówić. I będą to bezdomne wampiry o zmroku e, Tadeusza Baranowskiego, wydane przez Kulturę Gniewu. Chwilę mi zajęło kupienie tego komiksu, bo co podchodziłem, to to jeszcze, jeszcze nie dojechał. ale się udało. Pięknie wydane. Komiksy Tadeusza Baranowskiego są tak klasyczne, że nie wiem, co jest bardziej klasyczne. Tytusy? Tytusy. Ale nie. E... Okej. Okay. <śmiech> Pokonałem <mnie> twój argument. <śmiech> Bardzo się cieszę. E... Bardzo lubiłem zawsze historii o wampirach miałem, no, wiesz, tu gdzieś, tu na jakimś kiermaszu był jakiś jeden baranowski, natomiast to takie wydanie zbiorcze e, tych historii właściwie spisanych na dość, w dość długim okresie czasu, bo to są komiksy z lat 1985 do 2009, które też w sumie zamykają e, historię Szlurpa i Burpa. E, mamy tutaj, jest spis treści, co rzadko się zdarza ostatnio. Mhm. Gdzie wszystkie e, historie są e, wypisane? Mm. I one są chronologicznie I one są chronologicznie w... e, ustawione. No i jest tak, że są no, trzy z 2009 roku, cała reszta to jest 1985. Więc też bardzo fajnie e, tutaj można zobaczyć, jak te postacie ewoluowały prze, przez te lata. To jest moim zdaniem bardzo, bardzo duży plus. Szlurp i burp kontra Torgal. E, to wspaniały komiks, który dobrze wspominam. Um, bardzo mnie cieszy też, e, że jest wstęp. Bardzo, bardzo ładnie napisany przez e, Adama Ruska. I on dobrze wprowadza do tego właśnie wydania zbiorczego. Tłumaczy parę rzeczy, w ogóle ilustracje, e, okładek, e, okładki zrobił. E, Tomasz Leśniak. Też to bardzo ładnie wygląda. No, historia to jest taki klasyczny humor, z którego możecie kojarzyć pana Tadeusza Baranowskiego. Bardzo fajne gry słowne, mm -hmm. które się tam pojawiają. I piękna kreska, i taki zawsze mnie fascynował ten, ten świat, który się pojawiał w jego komiksach. Te tła górki o jakichś dzi dziwnych kształtach, e, nasycenie tym kolorem, no, uwielbiałem i cały czas jest to dla mnie e, jeden z moich ukochanych polskich y, twórców i w w wszystkie serie, z profesorkiem, nerwosolkiem i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciepło wspominam, e, Kultura Gniewu zaserwowała nam piękne wydanie, po całą resztę Baranowskiego trzeba do Ongrysa. No, nawet Ym. byłem zdziwiony, że Bezdomne wampiry ukażą się od kultury gniewu, a nie od e, ongrysa, ale. Gdzieś to było w internecie tłumaczone, no dlaczego to tak, jest? nie, nie ale... czytam takich rzeczy. Ale no, najważniejsze, że jest. Mhm. Ongry też jest wydawnictwem, z którym chyba zawsze da się dogadać. Tak, jak studio Lane reklamujące się z nim nawzajem. Mhm. O, to też jest duży plus, a no, historie pana Tadeusza są ponadczasowe. I tak samo jak Asterix bawiły kiedyś, bawią teraz. No to już Szlurp i Burb, moi ulubieni bohaterowie od tego twórcy, tak samo. Bawili mnie jak byłem dzieciakiem i tak samo dobrze się czuję czytając ich obecnie. Dlatego jeśli macie ochotę na powrót do dzieciństwa albo jeśli jakimś cudem nie znacie komiksów Tadeusza Baranowskiego, to jest... Wyjście z jaskini. Tak, to, to, to jest najlepszy moment, żeby... Żeby to nadrobić. No jeszcze tak, słówko twarda, uprawa, Ale tak, ładnie, twarda tak, oprawa. Ładnie cena okładkowa. Sześć, też, dysz, sześć dyszków. 6 dyszków, więc warto jak najbardziej. Bardzo, bardzo mi się podoba ta ilustracja na tych takich. Na, na wnętrzu okładki, na prawda? Wnętrzu okładki, tak jak, tak. jak e, trumna, wnętrze trumny z, kwi, z kwiatkami. Mhm. Super jest. Świetny tytuł, świetna publikacja. I kolejna fajna premiera festiwalowa. dokładnie Ogólnie mam takie wrażenie, że w tym roku tych fajnych premier festiwalowych było naprawdę dużo, Znaczy, w sensie takim, że jak pisało się listę ewentualnych zakupów na festiwalu w Łodzi, to człowiek się łapał za głowę, bo po prostu tyle tego było. Mm -hmm. Pamiętam takie, takie odsłony festiwalu w Łodzi, gdzie jadąc do Łodzi miałem listę złożoną z pięciu rzeczy. Teraz miałem 28 i musiałem to przycinać, więc no, no, no kolejna, kolejna fajna rzecz, która się ukazała w Łodzi Dokładnie. i, i oby, oby tak było cały czas. Mm -hmm. Więcej, znaczy mamy wystarczająco dużo materiału na jeszcze parę odcinków, żeby powiedzieć co tam się z Łodzi przywiozło. No a kolejne premiery już wkrótce. I, o Jezu. Dokładnie tak. Tymczasem dziękujemy za wysłuchanie naszego odcinka. Słyszymy się w odcinku 45. Już za da, dwa tygodnie. tygodnie. Dzięki. Cześć.